Cześć, audycja Kadr Ci w Oko, dzisiaj odcinek 41, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak, dojechaliśmy. Dojechaliśmy, jesteśmy ekstremalnie wyspani, ponieważ Super. po wczorajszym powrocie z Poznania, gdzie byliśmy gośćmi 500 odcinka urodzinowego e, audycji prosto z kadru, mieliśmy być e, na Górnym Śląsku za 2012? jakoś tak byliśmy po trzeciej jest super bo była burza i nie wiem zerwało trakcja albo peka ale przynajmniej dojechaliśmy udało tak, się do, do, dojechaliśmy. Myślę że nie wszyscy mogli o sobie tak powiedzieć w dniu wczorajszym tudzież dzisiejszym już tak ale było warto audycja była bardzo fajna więc jeśli jeszcze nie słuchaliście polecamy wam posłuchać. Jeszcze raz najlepsze życzenia dla ekipy prosto z kadru. Tak, a streaming, który był nagrywany jest na kanale, zdaje się, Szafie, szafie z komiksami. Z komiksami tak? Dokładnie, tam też możecie zobaczyć nasze mordy, ale w sumie możecie po posłuchać też bez naszych mord, do czego już bardziej przywykliście. Ale polecamy, bo bardzo fajna audycja była, chociaż niektórzy zostali oszukani, ale nieważne. Um, od już. czego zaczniemy? Na szybko zaczniemy od rozwiązania konkursu. Tak Adam To bojka gratulujemy, skontaktujemy się w sprawie wysyłki nagrody. Bardzo fajny przykład. Dokładnie. Wilku zawsze był spoko i tylko, za zawsze będzie tak głęboko szybko, w sercu. Szybko przypomnijmy, że mm, zadaniem konkursowym było wskazanie komiksów a dobrego do czytania na urlopie. tak Dokładnie. Komiksu kojarzonego też z wakacjami Adam napisał cytuję. Ulubiony komiks wakacyjny, powrót na basen w Suchym Boże, czwarty zeszyt Wilka, klimat obleganego basenu miejskiego, mroczna zagadka kryminalna, gołe pytki, ta historia ma wszystko. Faktycznie ta historia ma wszystko. Tak. I bardzo dobra była. Ta, ta, tam był ten rudy typ bez brwi, nie? Tak. Tak, no utożsamiam się, ale chociaż mi widać brwi. E, tak czy siak? Gratulujemy. Gratulujemy. Komiks będzie twój Dokładnie. Wkrótce skontaktujemy się z tobą. Oczekuj nas. Trzeciego dnia po zmroku. A, czy coś. No i przejdziemy sobie do wiadomości. Tak, zaczniemy od listy zagranicznych gości międzynarodowego festiwalu komiksu i gier w Łodzi, który już za miesiąc. Dokładnie. Znaczy... Ja się nie mogę doczekać. Mój portfel mniej, natomiast ja się nie mogę doczekać. No ja już rozpoczynam rytualną głodówkę przed, przed Łódzką. Ale cóż. Tak, takie życie. E, ogłoszono tą listę gości. Tutaj mamy, zagranicznych. Tak, zagranicznych. Tutaj jest podzielone na, liść, na gości już potwierdzonych oraz takich, którzy... Spodziewamy którzy się, że się pojawią. Spodziewamy się, że się pojawią, więc to nie oznacza, że się pojawią, ale e, ten krąg zainteresowań osób, które mogą się pojawić też robi wrażenie. No gigantyczne. W każdym razie... O wszyscy wiedzą, tak, więc nie będziemy tak, dalej mówić. Nie ma co tutaj. Z ważnych idziemy. rzeczy. Jim Lee. No, będzie na trzy dni, z tego co wiemy, tak? Tak, no ale nie zdziwiłbym się, jakby jeszcze miał coś do roboty poza byciem autorem komiksów, a w jakichś rozmowach pomiędzy DC a. Tak, no on zdecydowanie przyjeżdża przede wszystkim po to, żeby promować to DC odrodzenie, o którym też zaraz coś tam troszeczkę powiemy i szczerze mówiąc wątpię czy będzie na przykład siedział w strefie autografowej przez nie wiem trzy godziny i podpisywał szczerze wątpię ale zobaczymy to jeszcze nie jest w żaden sposób wyjaśnione mhm. właśnie wczoraj w audycji prosto z kadru to Tomasz Kołodziejczak powiedział że to jest jeszcze dopinane wszystko więc no będziemy... i słusznie też Pan Kołodziejczak zauważył że to nie jest jedyny gość i żeby nie traktować że E, tegoroczna MFK jest, jest przyjazdem Jimali, a można zapomnieć. O! O, właśnie. Tutaj y, dla mnie, na przykład, tym takim nazwiskiem, bardzo głośnym, które już zostało ogłoszone, potwierdzone, Howard Czajkin. Tutaj przypuszczam, że w Planecie Komiksów, w wydawnictwie Planeta Komiksów, to gdy ten news się pojawił, to w ogóle zadrżało, zadrżało. korki z szampanów, tudzież z innych rzeczy po prostu wystrzeliły momentalnie. No Howard Tracking. znamy go z Black Kiss, właśnie wydanego przez Planetę Komiksów. Wydawnictwo bardzo mocno się stara o prawa do publikacji drugiej części, ale przysłowiowa zła kobieta z Image utrudnia sprawy. Już jest taki po prostu fandomowa, fandomowa legenda, jest ta, ta kobieta no właśnie z wydawnictwa Emil. Znamy go też z wielu innych komiksów, ale też nie nieopublikowanych w Polsce, jak, jak dotąd. On Natomiast miał... znanych też Tobie, bo są tak. pewnie wydane w imidz. Znaczy tak, Chakin od dłuższego czasu si publikuje swoje autorskie rzeczy, tylko i wyłącznie w imidzu ostatnio bardzo głośno było o Divided States of Hysteria Z piękną okładką. Tak, tak. No, okładki są cudowne, komiks nie jest wcale fajny, tak naprawdę. No, on głównie jest nastawiony na kontrowersje, a trochę tam brakło historii jakiejś fajnej, mhm. ale, ale Czajkin ma na swoim koncie masę sakrycznie dużo komiksów. Ale Satellite sam na przykład jego już. Tak było fajne. Mm. Czy American Flag przez 2 tak Tak i to by mogło zostać wydane w Polsce. Naprawdę bym się nie obraził. No, ale też ma dużo rzeczy takich bardziej mainstreamowych bo i przy Batmanie pracował. Więc to jest bardzo ciekawa osoba i myślę, że z największą przyjemnością bym tam zahaczył jakiś autograf do niego, ale to też się jeszcze zobaczy jak to będzie wyglądać. Mhm. Dodatkowo um, Osoby odwiedzające festiwal będą mogły spotkać się z e, HD, który jest kontynuatorem serii Lucky Luke mhm. czyli też no, legendy, tak naprawdę, na, na której się bardzo dużo osób wychowało, bo jednak to jeden z tych komiksów, który dość szybko przybył. Mhm. Czy też animacja, którą wszyscy chyba na dwójce była, nie? opuszczana. No i tak, tak było. Pamiętam, że mieliśmy problem z e, odbiorem w takim domku wakacyjnym. Gdzie, gdzie byliśmy. I jak jedliśmy kolację za, za, za bajtla, to e, akurat wtedy leciał Lucky Luke. Tak, przepraszam, w dzieciństwie. E, i jak jedliśmy kolację to leciał Lucky Luke i z kuzynką się zmienialiśmy, jedna osoba stała i trzymała antenę, żeby przedłużyć e, obwód, mhm. żeby można było oglądać Lucky Luke a. Jedna osoba jadła, a później się zmienialiśmy i druga osoba robiła za antenę i druga osoba jadła. Wspaniałe czasy. Tak. Grzegorz Rosiński również się pojawi. No, ciekawe ile osób zapyta go o to jakim prawem ma poglądy. No, nie, nie wiem, ale z przyjemnością się przekonam. Dokładnie. No, w każdym razie Grzegorz Rosiński, wiadomo, twój, twór, współtwórca i rysownik Torgala, który obchodzi w tym roku 40-lecie, więc przypuszczam, Torgal że. Torgal oczywiście, tak, nie Grzegorz Rosiński. Oczywiście. Przypuszczam, że w tym roku wodzi. Też tam będzie jakiś tam solidniejszy blok poświęcony Torgalowi, przynajmniej mam taką nadzieję. Tu, programu jeszcze nie ma, wciąż czekamy. No, też jestem bardzo ciekaw, bo zapowiada się... No, będzie ciężko upchnąć prelegentów z czymkolwiek, skoro jest ta, tak duża ilość gości. I jeszcze są polscy gości. Tak, jeszcze nie ogłoszeni, ale na pewno też będzie cała armia polskich, polskich twórców. Dokładnie. Natomiast wracając do zagranicznych gości i tutaj znowu nazwisko ciężkie dla mnie. Ty, ty, ty może wiesz lepiej, bo sprawdzał. Nie wiem, więc będę improwizował. Gajdę Lisl? Od niego była Birma z kultury gniewu. Mhm. Też komiks reporterski. Myślę, że niedługo coś sobie o tym powiem, bo od mhm. czasów Josaka ja jestem wielkim fanem komiksów reporterskich. Um, więc to też kolejna rzecz, bo no, komiks reporterski najczęściej pokazuje to, że ktoś musiał przeżyć to, o czym opowiada, a, a nie wymyślić. Więc też na pewno bardzo fajnie będzie posłuchać. Też, będzie Simon Bisley. jeszcze raz, no, raz no, no, do, no, no, no. zrobić dobry komiks reporterski, to też jest sztuka. Mm. No, Simon Bisley no, to, to no. już jest. To, że on ma abonament to, chyba tak, na to, to, to jest już taki constant. No, oczywiście te, te dowcipy, że tam wyślij mu tam, nie wiem, flaszkę czy coś, to on zaraz przyjedzie, więc ale to. Ale Grant Simon, mówił, że Simon lubi polską wódkę. I Już bardzo wiemy. chętnie przyjedzie Już wiemy dlaczego przyjeżdża. Ale Simon Bisnej zawsze tego kolory tu dodaje nawet jeżeli ja tam szczególnie jego wielkim fanem i jego popisów w Łodzi nie jestem tutaj jest jednak taka osoba. Zależy jaki ma humor bo, bo jest tak że dwa razy byłem przy wywiadzie z Simonem i raz było naprawdę super i się mega dużo śmialiśmy i mam jeszcze mam to nagranie. Mamy zaimprowizowany musical o Lobo gdzie Simon śpiewa główną partię. E Piękna rzecz. No, a czasem nie chcę mu się nic, ale to, to jest Simon Beasley. Nie, i... nie chcę, czy jest zmęczony. Nie, tego nie wiem. Trzeba się pogodzić, taki tak, tak jest Simon Beasley. Mhm. E, kolejni goście. E, Sylwian Ranberg, scenarzysta serii Orbitar Milenium, Podboje i Konungowie. Wszystkie znane u nas. Część nawet przeczytałem. <śmiech> Uh, więc też kolejna uh, postać, z którą warto będzie się spotkać. Conan Shadmi, uh, który stworzył Love A The Confession of a Serial Data. Brzmi fajnie, Brzmi ciekawe fajnie. czy ktoś to wyda. Przypadek? Mhm. No to... Chyba taka rzecz pasująca do kultury gniewu, trochę nie sądzisz, albo, albo Timofa. Do, do każdego wydania. To komiksowe też, no zobaczymy. Dokładnie. E, Silvio Camboni. To nie jest przypadek. No nie, bardzo dobrze. Mhm. E, Silvio Camboni będzie, który jest rysownikiem serii Niezwykła Podróż, i z tej okazji, wyda... znaczy, hmm, podejrzanie z tej okazji, mhm. wydawnictwo Kurz zapowiedziało wydanie drugiego tomu. Niezwykłej podróży. Jak to się zgrało? Ciekawe, no. Znaczy, ja już nie będę wiesz, tego sądzał, bo tak ta, ta, wiesz, tak sobie hypowałem Jasona Arona, i, a to, a to nic. No. <laughs> Może za rok. No. kto da. miniole sobie też hypowałem bo okay. od 8 lat, ale nieważne. Dawid Roach, znany m.in. z serii Dread i tutaj musieliśmy sobie sprawdzić, czy on pisze, czy rysuje, i, I to i to. I to i to. Ach, taka niespodzianka. Ale z, y, też właśnie y, z, twórca właśnie z 2000 AD, który nie jest Alanem Grantem, Simonem Bisleem, też, też zawsze zawsze. Jakikolwiek plus. twórca z 2000 AD. Zwłaszcza, że u nas też te, te 2000 AD coraz mocniej się tak zaznacza na, na rynku. No Głównie dzięki studiu Lane. Mhm. O, oczywiście sędzia Dread też dzięki Ongrysowi. Tak. Natomiast no, cała popularyzacja 2000 AD w Polsce to jest Studio Lane mhm. i artykuły Pulp Punk na Facebooku. Tak, tak. warto warto przeczytać, warto polubić. Alice Milani, autorka rysunkowej powieści Wisława, Szymbor Szy Wisława Szymborska? Szymborska. Szymborska, przepraszam. A. I Joel Alessandra, twórca albumu Wędrówka przez Morze Czerwone. Bardzo ładny był ten album. Mhm. Więc to są ci goście potwierdzeni już na pewno, natomiast kto być może przyjedzie? David Lloyd czyli V jak Vendetta i Opowieści Wojenne. Mm -hmm. Will Simpson czyli kolejny twórca przygód sędziego Batman. ale także właśnie mm. aktywny na amerykańskim rynku. Otto Schmidt. Jak imię i nazwisko wskazuje jest to Rosjanin, który rysuje obecnie komiksowe przygody Zielonej Strzały z edycji Odrodzenia. Kto dalej? Ingo Rumling, Malcolm Max, Um, Gracja a właśnie, e, Gracja Lepadula i Tony Sandoval, e, autorzy Niewidzialnego Echa, I też się Ja Mocno trzymam kciuki, żeby się pojawili. Bardzo, zawsze. Tonego Sandowala, zawsze jest mi miło też, też gościć. E, I e, trzeba było sprawdzić, jak się wymawia. Berliak? Twór? Oby, oby. Ca, sad Boja? Także tak czy siak, jeśli to są tylko zagraniczni goście, to już jest ich bardzo dużo. A Plus do tego po... dojdzie spotkanie pewnie z każdą z tych osób. Jeszcze będą jakieś prelekcje pomiędzy warsztaty prawda, tam w tej strefie legendarnej strefie z autografami. Hmm. Znaczy, ja cały czas mam taką ogromną nadzieję, tak po cichu liczę. Część z nich na pewno będzie siedzieć przy też stoiskach wydawców. Mhm, nie? Tak, tak, W każdym razie ja tak po cichu liczę i pewnie teraz dużo osób mnie znienawidzi jeszcze bardziej, że Jimmy jednak nie będzie miał okazji podpisywać czy komiksów, czy tam rysować jakieś rysunki, bo mam takie dziwne wrażenie. Jimmy od paru lat nie rysuje na konwentach. No ale no to chociażby, żeby, żeby nie było tak, że takiej sytuacji, że jest Jim Lee i do niego milion osób w kolejce, a obok siedzą te wszystkie nazwiska, które wymieniliśmy i tam wiesz. ktoś Mega pan... spoko, to obskoczymy wszystkich innych. No dla nas spoko, to. myślę, że dla tych twórców byłoby troszkę mniej spoko. A myślę, że wiesz, że i tak się znaczy. To, że dużo osób zostanie przyciągniętych przez postać Jim nie ma się co dziwić, mhm. no, natomiast... Nie ograniczajmy się tylko do Jim No Dokładnie, natomiast kto ma docenić pozostałych, ten doceni pozostałych. No i to jak zawsze. nie. Mhm. Na, natomiast z całą resztą. Mm, trzeba też zwrócić uwagę, że publiczność mf to też w wielu przypadkach tacy. kurczę, by to powiedzieć. Czytelnicy komiksu po prostu, którzy nie siedzą w tym temacie, tylko po prostu lubią komiks, więc jadą na imprezę związaną z komiksem. Mhm. Co jest całkowicie normalne, bo no, nie każdy wpada w to środowisko y, głębiej forumowo, grupowo, facebookowe. Tak, Ta, No to ja w ogóle, ale mm. <laughs> jeśli o to chodzi. N natomiast y no to, to jest chyba mm, po angielsku to się nazywa star power. Coś takiego co, co na nazwiska, które przyciągają. Mm -hmm. y I no Jimmy Lee jest nazwiskiem, które no, każdy kojarzy. Nie? Tak, nieważne czy teraz czy wychowywał się na semikach i tym bardziej kojarzy Jimmy Lee. Mm -hmm. no, jego styl rysowania też się nie zmienił od tego czasu specjalnie, ale y co zrobić. Podobał mi się taki dowcip, który pojawił się gdzieś właśnie na jednej z grup Facebookowych, że przyjdzie Jim Lee, będzie podpisywał komiksy, wiesz, promował DC Odrodzenie, a, a co drugi do niego podejdzie Six-Man z, z DMC ale to, No cóż, może się tak zdarzyć. Hasz jeszcze wyszedł. Tak, s są, są też, pojawiły się takie głosy, że ktoś przyniesie All-Star Batman i Robin i go tam czaśnie tym komiksem, ale ja tam mówię, że to nie jest jego wina, że ten komiks był taki, jaki był. Ro ro rozkładówka z i wem była zarobista. Dokładnie. Natomiast przejdźmy już może dalej. My w każdym razie tak podsumowując czekamy jeszcze na nazwiska polskich twórców. Na pewno będzie też tych nazwisk masakrycznie dużo więc no kurczę zapowiada się mnóstwo rzeczy do robienia w tym roku w Łodzi. Super mhm. natomiast wydawnictwo Egmont w, w minionym tygodniu w mijającym tygodniu zarzuciło nas informacjami które dotyczą komiksów wydawanych w tym roku. Na przyszły rok plany zostaną ujawnione w Łodzi. Natomiast sporo z tych newsów było, okazało się być bardzo ciekawymi informacjami. Tutaj nie będziemy wszystkie po kolei omawiać, ponieważ skupimy się na tych najciekawszych dla nas. Nierzadko w cudzysłowie, bo chciałbym zacząć od DC Odrodzenie o, o tym newsie, co po prostu tutaj bardziej tak w ramach fanfaktu, niż, niż faktycznego zainteresowania z mojej strony, ponieważ w newsie, który zwiastuje przybycie odrodzenia we wrześniu, właśnie podczas międzynarodowego festiwalu komiksów i gier, pojawił się fragment, który szokował parę osób. Mianowicie, że komiksy z nowego uniwersum będą sprzedawane także w salonach Empik w wariancie okładkowym. Mhm. Niesamowite, nie? Ktoś wpadł na to, że. Ktoś chyba nigdy y, nie widział preordera, gdzie Żuwieńdża mają 16 różnych okładek, w zależności od tego, kto jest sprzedawcą. Znaczy nie? Wiesz, generalnie y, o co mi chodzi w związku z tym newsem? Y, ta równolegle dostępna, limitowana. To znaczy, y, y, mi nie chodzi oczywiście o. Y, decyzję nie, nie nabijam się z decyzji, że y, ktoś będzie miał wariantową tylko okładkę Z reakcji, Tylko prawda? z reakcji, że. No, co kup tam, jak chcesz mieć tą okładkę ranę. Przecież Dokładnie. nikt ci nie każe mieć obu. A Każdy... no jak chcesz mieć obu, to kubowa, no. Gdy przeczytałem tego newsa pierwszy raz, spodziewałem się absolutnie jakiegoś potężnego kałszkwału, jak to teraz się, jak to się teraz ładnie mówi. W każdym razie ujawniono, że w salonach Empik będzie dostępna limitowana specjalna wersja ze srebrnymi okładkami tych pierwszych tomów. Tutaj ten news jest taki. Znaczy rysunek będzie ten sam tylko będzie srebrny. No właśnie chciałem powiedzieć że news jest taki bardzo lakoniczny ponieważ w chwili obecnej nie wiemy czy to, jak dokładnie ta okładka będzie wyglądać może się skończyć tak że po prostu te paski u góry i na dole będą srebrne a nie niebieskie i taka, taka różnica nie? nie nie ujawniono w każdym razie jak te okładki będą wyglądać na chwili w chwili obecnej gdy, gdy to nagrywamy nie ujawniono także czy to będzie w tej samej cenie co podstawowa, podstawowa wersja najprawdopodobniej tak. No ale um, oczywiście musiało. No jakby się ceną różniło, to już byłoby trochę dziwne. Musiało się tr trochę zagotować u, u co niektórych i oczywiście wiesz, że jak to, że w Empiku, że przecież powinno być wszędzie, bla bla bla. Tak w ogóle po co, tępy skok na kasę, bla bla bla. No, no, no ręce opadają, jak się czytało te, te komentarze. Bo tutaj no naprawdę może to być szokujące, dla co niektórych. Wydawnictwa komiksowe wydają komiksy po to, żeby zarabiać. Nie, nie, tam nie hobbystycznie, nie dla, nie dla wolontariatu. Ale... No, niektóre wydawnictwa chyba wydają hobbystycznie. Ale to na, pew ale... na pewno nie Egmont. Nie, nie, nie, nie, nie chodzi mi o Egmont, chodzi mi o coś innego mm. i ma związek z serią, o której wspominałem, że ma dużo okładek. Mm -hmm. Dobrze. E, w każdym bądź razie no, szokujące jest naprawdę to, że e, nie, niektórzy... Nie, nie dostrzegają w tym, że faktycznie wydanie limitowanej okładki dostępnej tylko w Empiku, no jest skokiem na kasę. No oczywiście, że jest, ale ale co z tego? No wydawanie ośmiu serii ze Spider-Manem naraz w Stanach to też jest skok na kasę, bo i jakoś nikt tam nie płacze o to. Znaczy, że... Wiesz, proszę, ktoś płacze, ale... wiesz, zawsze się znajdzie jakiś u... fan komiksu, tak? Fan komiksu, A, nie czytelnik. Dokładnie. Hmm. Ja, ja tak pamiętam mm, pamiętam. No kurczę, co, co mam nie pamiętać trzy dni temu jak o tym myślałem prawda? bo po prostu naj, najprawdopodobniej te limitowane okładki będą dotyczyły wszystkich wszystkich serii, wszystkich które, które się o, ukażą ale tylko tych pierwszych tomów natomiast równie dobrze może się okazać, że to chodzi tylko o wrześniowe rzeczy przy czym to by było troszkę bez sensu ale tak jak mówię, nie, nie wiadomo jeszcze na chwilę obecną za dużo na ten temat i tak sobie pomyślałem, że tego Supermana czyli jedną z Dwóch, raz, dwa, z trzech rzeczy z odrodzenia, które w sumie chciałbym sobie kupić, mhm. to Supermana sobie może nawet sprawię w tym wariancie o tak, o, bo mogę, bo chcę. I co, no, dołożę Egmontowi taki skok na kasę, robią, no to dorzucę im te 6 złotych, nie? I to jest kole kolejna sprawa, że zakładając, że wersja okładkowa limitowana będzie w tej samej cenie co podstawa, no to wiadomo. Rzeczy za 39,99 w tych dyskontach sprzedażowych są za 28-26 złotych różnie, czyli ale, ale taniutko bardzo. Natomiast rzeczy w MPIK-u, no jeżeli ktoś pójdzie do MPIK-u i kupi spółki, no to płaci okładkową cenę. No Która to... już jest, kiedyś nie było. <śmiech> Dokładnie. Aczkolwiek, jeżeli te warianty byłyby dostępne w sklepie MPIK-u, internetowym, to tam są rabaty rzędu 15-20% różnie. Więc tak naprawdę niektórzy płaczą o 6 zł różnicy ceny okładkowej. Za limitowaną wersję, która jest, no. skoro jest limitowana, to będzie jej dużo mniej niż tej podstawowej, więc jest to taki. Fajna rzecz, jak, jak sądzę, dla Wiesz, jak to jest z limitowanymi kolekcjonerów, życzam Kolekcjonerzy, boże, najgorsze na świecie. Ale, no tak, ee... ale, ale dla nich też się komiksy wydają. Ta, nie, wiesz, no, no, wiesz na, nabijam się, a mam nieodpakowane Justice League z, z New 52. To tak, jest ja, <laughs> trochę hipokryzja a, z mojej strony. A ja Ryszarda i Mariana w cieniu niedobra. Tak, no. też mam nieodpakowanego. Mhm. I bardzo podejrzewam, że jest pusty w środku i tam nic nie ma, ale... To by było w stylu Baz Groli tak, to byłby numer stulecia. Mm -hmm. Natomiast co, co chciałem powiedzieć, wiesz jak to jest z limitowanymi seriami w Polsce czasem, że coś tak. się nazywa limitowana seria jest przez 5 lat dostępne w sklepie. Dokładnie Natomiast tak. jak coś było fajne jak jabłkowe Prince Polo, to było przez rok i go nie ma. No, ale to i tak ro, jak rok limitowana edycja to też dość długo. No tak, ale to było, ja bardzo lubiłem jabłkowe Prince Polo. No, biedny. No, stary. W każdym razie, jeszcze wracając do komiksów z Egmontu, Chciałbym tylko powiedzieć, że. W sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć. Wspaniale, no wspaniale, <laughs> nic mądrego, nie, Ogólnie nie. w dupie nie, nie, nie. i kupcie nie, nie. tą okładkę, która się wam będzie podobać. Nie, nie. chodzi mi o to, że fa fajne jest to, że um, pomijając te narzekania i takie tam pierdoły, dla mnie to, że Egmont idzie w te okładki limitowane, dostępne dla Egmontu przede wszystkim jest sygnałem tego, że nasz rynek się rozwinął na tyle, by ktoś wpadł w ogóle na taki pomysł. Żeby pójść, wiesz, aż tak mocno. By... Było coś w kioskach, co miało warianty. Tak, tak, ale wiesz, bo były owszem te warianty okładkowe już dostępne właśnie typu Konstrukt, typu Biały Orzeł, typu e, Lis z e, Victusa Solingi i parę innych rzeczy, ale to były właśnie przede wszystkim polskie zeszytówki, które no, nie, nie miały szans się przebić jakoś szczególnie mocno. Konstrukt no, próbował, nie wyszło. Właśnie te, te, nie wiem, te Jany Hardy Jan Hardy też ma chyba jakieś warianty okładkowe, więc te warianty okładkowe są, tylko po prostu na taką skalę jeszcze nikt w to nie poszedł. Przynajmniej od czasu 50 numeru Spidermana z Tempsemika. I, <śmiech> i, i, I mnie to cieszy, że, że coś takiego się dzieje i to jest fa fajny fajny znak. No przecież nie musimy. Nikt, nikt nikogo nie zmusza kupić, prawda? Obu okładek, czy kupić tylko limitowaną. Kupicie taką, jaką chcecie. I, i tyle. No i o co tutaj kruszyć kopie, prawda? <śmiech> No a tymczasem kolejny news, co my tutaj mamy, 70 lat skenerusa kwacza. Egmont postanowił uczcić. 70? 70. Tak, na stronie Egmontu na początku się pojawiła informacja o 50-leciu, ale została poprawiona, bo był to błąd. W chwili obecnej tutaj już widzisz. Tak, na, tak, tak, tak bardzo ładnie. Jest 70 lat i co, co w związku z tym? Zostanie wznowiony najlepszy komiks. No tak. fajnie, idziemy, no to lecimy dalej. <głos> Życie i czasy Sknerusa Sama Kwacza zostaną wznowione. Wspaniale. Tutaj wielki ukłon i szacun, i jednocześnie odrobina przerażenia dla Centrum Komiksów Disneya, które wyśledziło ten norweski komiks. Na ja postę. jestem pod wielkim wrażeniem pokładów wiedzy, tak, tak. która. Mnie to aż w, w, w, w, w, wylewa się z Centrum Komiksów Disneya, moje dozgodna Propsy i podziw, mm. bo wyśledzić norweskie wydanie, na którym bazuje polskie wydanie. To jest już... to, to jest wyższa szkoła i wyższe oddanie te, dla tego y, komiksu i powinniście polubić, bo, bo stanowczo za mało. Mm, Zdecydowanie lajeczków, Jest tam za mało lajeczków. W każdym razie życie i czasy sama kwacza zostaną wznowione w grudniu tego roku. Będzie to wyda... prawa. Tak, chyba Tak. No oby. W każdym razie... Be, be. No to jest album za stówę stary. To musi no być ale to jest 450 stron. I tak wierzę, że twarda. Ja też tak sądzę, że twarda, bo Egmont leci w twarde teraz bardzo mocno. takie tak, Takie tak godne wydania. Yy, tutaj to nie będzie... Pełne wydanie, znaczy życie i czasy sumierusa Makwacza będą pełne. Tylko, tylko te dodatki Tylko które dodatki się były. troszkę pozmieniały i tutaj, właśnie, jeżeli chcecie wiedzieć, które odsyłamy na centrum komiksów Disney, a tam się dowiecie wszystkiego. My się cieszymy, my się jaramy jak cholera. No, Dokładnie. I, no i co, no i no mam nadzieję. Ty że... masz jeszcze stare wydanie? No nie, moje się rozleciało już dawno. To nie. jak e, kupimy. Flip, flip. Ja jeszcze mam i to jest dla mnie bardzo ważny komiks, dlatego że. E, przed pokoju, tam obok mojego pokoju, gdzie e, kiedyś miałem pokój. E, mieliśmy zbiornik e, hmm. taki wyrównawczy do wody i kiedyś piec e, centralny za mocno przygrzał i jak nie było nas w domu, to wywalił wiesz nadmiar wody, żeby tam w kaloryfery nie poszło Aha. i mi zalało moje komiksy i mi też zalało e, Sknerusa, który leżał przy łóżku, ponieważ był non stop czytany. Hmm. I, ale przeżył i jest co prawda 16 razy zwiększyła się jego objętość przez to, że kartki od, od wody rozeszły mhm. się, ale no, cały, czas, cały czas go mam i powiem ci, że jak sobie już kupisz, to ci pożyczę płytę, yy, bo mam kupiony ten na CD oficjalny soundtrack do życia i czasów Sknerusa Makwacza, okay. który skomponował, nie pamiętam nazwiska, założyciel Nightwisha. Mm -hmm. I piękny album i bardzo fajnie się go słucha czytając Kozak opcja. Polecam wam gdzieś tam w Polsce da się go dostać. Byłoby super jakby, Widziałem był, tam, wczoraj jakby, na... jakby był w opcji do domówienia do tego. Na <laughs> Widziałem na e, prosto z kadru, że ktoś wrzucił, e, że ma go na placku, w sensie na winylu i mega szacunek. Wow, I, no. Muszę się skontaktować i dowiedzieć, skąd, skąd go ma na wosku, bo chętnie bym sobie tam go kupił. Mhm. <grych> Bardzo się cieszę z wydania skonusa. Tak, Don Rosa jest, jest mistrzem, a to chyba jest jeden z najlepszych, jeśli w ogóle nie najlepszy komiks z, z tego świata. Wiecie, chyba że... najbardziej też rozpowszechniony, tak. wiesz, bo później wchodzimy już raczej w to, czy ktoś wolałby coś Carla Barksa, czy może Dona Rosy. Mhm. Natomiast jest to taki... Turbo klasyk. Turbo klasyk. Tak. I to jest bardzo dobre określenie, określenie więc zbierajcie w grudniu y, na prezent sobie na święta. Albo pomówcie. No, albo z, z, zróbcie tak, jak mój znajomy zawsze robi, czyli daję komuś taki prezent, który chce od niego pożyczyć. I to jest. Rewelacja. <głos> tak. <głos> Okej. Okay. Lecimy dalej, co tam Egmont jeszcze zapowiedział. O, coś, coś dla ciebie. Bardziej no, dla ciebie, ciebie też, bo ty nie masz. No tak, tak, ale ty się bardziej jarasz. Ja się bardziej jaram. E Wraca Hellboy, który będzie w dodrukach, które z okładki wyglądają jak Library Edition, mhm. ale ale w klasycznym amerykańskim formacie tak zostało już podane. Tak, wie, więc to raczej nie będzie pełne library, chyba tylko zawartość będzie może, a szkoda, bo chociaż pewnie by kosztował kosmiczne pieniądze. Mhm. Tak czy siak, nieważne, będziecie mieli dwa tomy Hellboya w jednym, co się sprawdziło przy Skalpie i przy Punisherach. Y przy Y i... i będzie się sprawdzało dalej. Tak, patrząc, bo to jest fajne, bo masz dwa, dwa tome. Patrząc Dardewila czy, czy Wolverine'a, o których tutaj w sumie nie wspomnimy, ale, ale tak, te, takie też tak, były. Tak, za, zapomnijcie, że o tym mówiliśmy. No. E, no, no to bardzo cieszę, bo zebrać te stare Helboje nie, nie jest tak łatwo, a część z nich jest w takim stanie, że szkoda gadać. No teraz oczywiście typowy łowca y, kałszkwałów oczywiście już były głosy, to po co dwa lata temu wnowiono ten pierwszy tom, nie? A cóż, no to znowu je, znowu będzie wznowione, no i, no i co? De deal with it. Dokładnie. A oprócz tego wróci też e, BBPO. Tak, po polsku BBPO. E, I to też będą takie większe wydania z B4, 400 parę stron z tego, mm -hmm. co, co widziałem. E, I na razie czy jak tam z tym pierwszym tomem. On zbierał jakiś okres czasowy z, z tego, jak się formowało biuro. 1946-1948, taki jest nawet podtytuł tego pierwszego mm -hmm. tomu. I tutaj... Bo później pamiętam, że Przemek Pawełek zrobił y, świetne możliwości, w co Egmont może pójść mm -hmm. i że to albo byłyby te... Y, plagarza? Albo Plagarza, o Plagarza, albo jakby to były zebrane te, które się w sumie nigdy nie ukazały w Polsce, y, te Hellboy and BPRD mhm. no i tam sumie, rocznikowo było. To w sumie świetlorycz, nie? Tak no, no już trochę wychodzi, ale no, no tak. Co nie wydadzą i, i tak super, bo, bo Hellboy zawsze spoko. No, a na powrót BPPO no, czekaliśmy długo, mega, mega długo, bo były tylko dawno temu, ponad 10 lat temu. Jak film był? No to ponad 10 hmm. lat temu by, były trzy tomy wydane takie takie dość cieniutkie, bo one tam były chyba po trzy, po trzy zeszyty. To były jeszcze wtedy te czasy, kiedy tak się wydawało. Znaczy, pamiętam ten ostatni, to był chyba trochę grubszy i on też kosztował odpowiednio więcej. Pewnie się sprzedał w ilości nie wiem dwóch sztuk, z czego jedna recenzencka, więc, więc no, to BPPO trochę nam spadło wtedy. Trochę spadło, w ogóle spadło z oferty Egmontu. Teraz wraca i, i cieszymy się. Mhm. Też, jak, jak najbardziej. A jak już jesteśmy w klimatach Helboja, to dwie informacje. Pierwsza jest taka, że Mike Miniola w wywiadzie powiedział, że w sumie to już chyba rozkminił, jak skończyć, skończyć BBPO. Nie powiedział, że ono się teraz skończy, ale że ma pomysł na w końcu zakończenie całej serii. A tam jest mnóstwo rzeczy do domknięcia, więc tym bardziej jest to ciekawe. A, a druga rzecz jest taka, że Milajowowicz, jest w bardzo zaawansowanych rozmowach żeby być e, główną panią e, złodupczynią e, w nadchodzącym filmie z Hellboya. Tam był podany tytuł Hellboy and the Rise of the Blood Queen. No tutaj ten, ten podtytuł to raz spadał raz wracał. Jest tak sobie nie wiadomo to A, się jeszcze może zmienić. E, tak czy się, jak lubię Milejowicz i no Resident Evil był to dupy. ale <grym> Ale lubię mi Jedynka była spoko. Tak, jedynka była spoko faktycznie. Ale piąty element też był spoko. Natomiast hmm. o Luku Besonie sobie za chwilę porozmawiamy. Otóż to. E, kolejny news, i tutaj już e, lecimy w rzeczy. Zegmontu. E, ale to tak, kolejny, kolejny news segmentu, ale tym razem rzecz e, taka. Nie, nie, nie, nie stricte amerykańska. Tak, wznowienie, ale też wznowienie, i też wznowienie klasyka, który jest nie do dostania w komplecie. Tak, Black Sad. I też się cieszę też jak najbardziej chociaż tutaj jest taka ciekawostka ponieważ została podana informacja że w grudniu tego roku będzie wznowiona ta seria i najpierw będzie wydany to pierwszy drugi i czwarty bo bo tak w sumie nie wiem dlaczego, no ale na pewno Egmont nie, nie robi tego przypadkowo, jakiś plan w tym Może jest. trzeci się odblokuje, jak kupisz wszystkie. O, może, może tak. Wiem, że patrząc na komentarze na jednej z grup facebookowych, tam zauważyłem, że trzeci tom jest właśnie tym najbardziej niedostępnym ze wszystkich, więc w sumie nie wiem dlaczego tak jest. No ale tak, Blacksat, czytałem pierwszy tom da, lata temu i bardzo chciałem sięgnąć po kolejny, ale już ich nigdzie nie było. Więc e, cieszy mnie również to, to wznowienie, tutaj nie zostało podane w tym newsie do, za dokładnie jakie to, jaka to będzie forma wydawnicza, trzy no, tomy już zostały zapowiedziane, więc to pewnie będzie wznowienie takich, takie jednotomowe, no, zapewne twarda oprawa, tak przynajmniej przypuszczam, i, no ale nie, nie zostało to podane jeszcze dokładnie ani cena, ani data publikacji, tylko że w tym roku. W grudniu, aha jest, jest dobra jest informacja, no to w grudniu pierwszy tom, w ogóle w grudniu coraz większa oferta jak Egmontu się zaczyna robić i coraz więcej rzeczy, które chce się kupić tak naprawdę. No To jest taki kolejny news, który cieszy. Jak najbardziej fajne jest to, że, że Egmont właśnie patrzy, co tam się kończy, co, co jest mm, niedostępne już dłu od dłuższego czasu i co w sumie mogliby. Vertigo się kończy powoli w Egmoncie. Tak, mamy nadzieję, że we Włodzi zostanie ogłoszone. We Włodzi zostanie ogłoszone. Co dalej? Ym, tutaj też właśnie Przemek Paweł, jak tam spekuluję co tam może być. Ja mocno trzymam krzyki, na przykład dla Stona bo i byłoby fajnie. Też byłoby fajnie ale ekstremalnie też trzymam za Transmetropolitana. Mm -hmm. No to też by było spoko albo może właśnie no, powta powtarzamy no, te rzeczy. które je, jeśli, chcemy... jeśli wydadzą coś e, z Vertigo to raczej to będzie coś dobrego bo raczej mm -hmm. nie wydadzą nic ze współczesnego Vertigo. Tak, ty, trzy, trzymam. Przecież, e, czekaj, e. Sheriff of Babel? Babylon? Babylon, nie Babel? Babylon? To było fajne. Mm -hmm. Nadrobiłem sobie po twoim poleceniu. Mm -hmm. No i cieszy mnie to, że ci się spodobało. Tak, i tak, no i Tom King, czyli scenarzysta Batmana. No to też mogłoby być, ale tak, zobaczymy. Mamy nadzieję, że zobaczymy. Wodzi, co tam się okaże. Mm -hmm. no. Sweet Tufą mogliby wydać, to jest dobry komiks. Owszem. Janon, soldier w dwóch tomach by się zamknęli. Albo w jednym nawet jakby się postarali. Owszem, dobrze. Nie spekulujmy, zobaczymy co to będzie no dalej. Blacksat cieszy wznowienie eee, nic cóż. i czekamy na, na grudzień coraz, coraz mocniej coraz bardziej. Dokładnie. Teraz jeszcze chcieliśmy złożyć gratulacje dla Macieja Kura i Piotra Bednarczyka, dlatego że ich historia z komiksu Lil i Put, a właściwie historia Plusk, trafiła do podręcznika języka polskiego Między Nami dla klasy siódmej nowej szkoły podstawowej. Gratulacje bycie w podręczniku to chyba mm -hmm. wydaje mi się, że bardzo nobilitująca rzecz. I oczywiście tutaj znowu e, trzeba wspomnieć o komentarzu e, Radosława z Centrum Komiksów Disneya, który przypomina, że n, ogólnie dużo komiksowych rzeczy się pojawia w podręcznikach z tegoż wydawnictwa. I no to cieszę, że ty, tych komiksów jest coraz więcej w podręcznikach. Mm -hmm. Natomiast kolejny taki news, ale to tylko zostanie tak dosłownie 30 sekund wspomniane. Na facebookowej stronie Dodatki w Kiosku pojawiła się informacja, że już wkrótce ruszy kolekcja komiksów Konana, o której było wspominane podczas lubelskich spotkań z komiksem, że tam Robert Lipski tłumacz powiedział, że przetłumaczył cztery pierwsze tomy, więc już było wiadomo, że to w końcu ruszy. Teraz pojawia się kolejna informacja. Nie wiadomo dokładnie kiedy to ruszy, ale no skoro na dodatkach w kiosku się pojawiła notka. Gdy pojawiła się notka o wielkiej kolekcji komiksów DC to była kwestia dwóch tygodni. Więc tutaj przypuszczam że też już sierpień końcówka wrzesień myślę że, że myślę że pierwszy tom powinien być w kioskach. Czy, czy będę sięgał myślę że po pierwszy tom sięgnę raczej na pewno a później się zobaczy mhm. to, co, to co zostało tam pokazane. Może tym razem wymyślimy te naklejki do zasłaniania panoramy zaprojektujemy i zrobimy. No byłoby spoko. W każdym razie to co zostało tam ujawnione to, że pierwszy tom ma mieć, 10, ma mieć cenę okładkową 10 złotych, czyli o 5 złotych mniej niż y, wielka kolekcja komiksów DC czy Marvela, więc jest jakaś nadzieja, że kolejne tomy też będą odrobinę tańsze, ale tak jak mówimy to się jeszcze wszystko okaże, gdy będzie oficjalna informacja. No to co? Aha, zagranica jeszcze. Jeden, zapomniałem o tym. Jeden szybki news. Netflix wykupił Miller World. Wydawnictwo. Nie, tutaj się, się tak trochę nabijam, bo gdy pojawiła się ta informacja, to... Gdy pojawiła się ta informacja, to e, momentalnie wszystkie serwisy zaczęły donosić o tym, że Netflix wykupił wydawnictwo Miller World, chociaż nie ma czegoś takiego jak wydawnictwo Miller World. To jest autorskie studio e, produkujące komiksy, ale ich nie wydające. No i e, cóż. News jest znaczy, Nic z nowego, Millar World głównie robi scenariusze pisane pod adaptację i chyba ich Dok nie kończy dopóki ktoś ich nie zakranizuje. Dokładnie tak. Właśnie to jest też taka zabawna rzecz, bo Netflix wykupił ten Millar World. I ten... A, a Disney powiedział, że odchodzi od Netflixa, <grym> więc no elo. W, ka w każdym razie ten news też był taki napisany, że niby wszystko wiecie, a tak naprawdę nic nie wiecie, no bo tak. Została tam ujawniona informacja, że przyszłe projekty komiksowe Millara będą publikowane przez Netflix. Mm -hmm. No szczerze wątpię czy Netflix założy specjalnie wydawnictwo komiksowe po to żeby publikować półtora komiksu rocznie. Hm. To, to jest pie pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka że e, Netflix wykupił Millarood pewnie po to też żeby ekranizować e, te jego projekty tylko kurcze, na CBR było podane że 85% komiksów Millara jest już w jakiejś fazie produkcji ekranizacji przez to może przyszła przez wszystkich. nie? No, czy, czy Netflix by tak odważnie poszedł, wiesz, że a, zrób nam coś fajnego, nie? Nie wiem, no, ale wiesz, zobacz ile rzeczy się zmieniło, bo na przykład um, no, Disney powiedział, że zakłada własny serwis streamingowy chyba tam w 2019 roku mm. i no to. Ciekawe oznacza... co się stanie z tymi Netflixowymi serialami typu Daredevil, nie? No ciekawe, ciekawe, jeszcze nie wiem. Plus jeszcze głos. za ile rzeczy zniknie z Netflixa, bo znikną filmy Marvela, mhm. znikną zapewne Gwiezdne Wojny no, i pewno. wszystko co należy do Disneya, czyli bardzo dużo rzeczy. Dokładnie. No, I jeszcze ostatnio studio to filmowe Amazonu podpisało kontrakt z tym, ze Skyboundem. Mhm. A, to, te, to też jest czymś. Na, na ciekawe realizację może. tego. więc Tak, bo Skybound też ostatnio podpisał jakiś kontrakt na robienie książek na podstawie wiesz, komiksów i rzeczy, które robią, więc tutaj oni tam podpisują. Na Amazon ma Mhm. <grym> Spoko. Więc hmm. może to też z tym będzie związane. W, no, każdym, razie, w każdym razie wy wykupienie przez Netflix Miller Worldu jest faktem i to jest chyba je jedyny fakt, <grym> który możemy już tak powiedzieć na, na 100%, bo co z tego dalej będzie, to dopiero się okaże. Bardzo mnie bawiło to, jak Mark Miller oczywiście musiał połechtać swoje wybujałe ego i powiedział, że to jest trzeci, trzecia w historii tak wielka transakcja, i przyrównał tym samym swoje studio mające 10 komiksów na krzyż do wykupienia Marvela przez, przez Disney'a czy <coughs> D, DC przez Warnera. Ale no cóż, kto bogatemu zabroni, prawda? Ta, albo hmm. tego, albo Skype'a przez Microsoft. <coughs> Jezus no, no, no to jest typowy Mark Miller, Millar, wszystkie jego komiksy odmieniają świat i są zupełnie nową jakością, chociaż, chociaż są jakie są, mm. ale zobaczymy co, co Netflix z tym zrobi, na pewno no, przypuszczam, że, że pojawią się właśnie jakieś seriale czy też nie filmy, tylko pełnometrażowe filmy Netflixowe z, z projektami Millera, pewnie się będziemy interesować co dalej. No zwłaszcza ty bo jesteś przecież arcywrogiem marka Millara. No ale no tak. Ale interesować się mogę, prawda? <grym> Jak najbardziej. Okay, więc... No to co tam byłeś w kinie na Walerianę? No coś tam widziałem, zdaje się. Tam, Też byłem. Tak, by, byliśmy na Walerianie i <grym> to co, przechodzimy do części oczywiście spoilerowej, tak? A myślę, że przechodzimy do Atomic Blond, nie. bo nie chce nam się rozmawiać o Walerianie. Na, najpierw polecimy o Valerianie. Ładne kostiumy. No, Fajnie fajne wymyślone efekty. postacie. Fajne efekty. Szkoda że nie było fabuły. No zapomniał ktoś dopisać. No dobra ale, ale tak podsumując bo pewnie tam coś wejdziemy trochę mocniej w ten film więc pewnie będą spoilery jeżeli nie chcecie słuchać spoilerów to sobie tam przewincie dalej. Ale w sumie słuchajcie słuchajcie bo przynajmniej opowiemy wam dlaczego nie warto iść na ten film. Bo ja uważam że w sumie połowicznie. To jest warto mega po... to jest film który Spełnia mm, warunek bycia filmem Kino, kinowym, <gry> który mega dobrze ogląda się w piątek za darmo w telewizji i nie jest ci przykro, że zasnąłeś pod koniec. Aha. No nie, to ja z kolei mam ta, ta, taką wizję tego filmu, że mm, fajnie jest go oglądać w kinie na wielkim ekranie, bo faktycznie robi wrażenie momentami, no tylko dlaczego kuźma trzeba płacić za bilet. To jest, to jest taka moja refleksja. Ale dlaczego tak ja sądzimy? Z większością filmów trzeba płacić za bilet, ale to... Dlaczego tak sądzimy może? No bo są mega drętwe dialogi, są, są ekstremalnie drewniane. No, są ja... tak drewniane, że niektórzy pewnie chcieliby je wyciąć. Ja, ja I... mam. Bo jest, czekaj, napiję się troszeczkę. U, taki sucher, prawie, prawie moja szkoła. Prawie twoja. szkoła. Uczysz znaczy, się najlepsze. Znaczy, no, dla mnie problemem tego filmu było Podróż to... Podróż, podróżami. Że... Dla mnie problemem tego filmu było to, że o ile wizualnie naprawdę fajnie się prezentował i widać było, w co poszło te 200 milionów, czy ileś tam milionów e... dolarów, euro. Nawet nie wiem, ale trzeba też zwrócić uwagę, że on był finansowany jak film niezależny. Mm -hmm. On sam organizował sponsorów i tak dalej. I część była jego pieniędzy nie tak, że mu Fox dał Heist czy Warner, czy Disney, czy ktokolwiek. To jest jednak film europejski, jak mnie patrzysz. Fi film europejski zrobiony po, po, po amerykańsku. Mm -hmm. I mm. wydaje mi się, że zrobienie go w ten sposób... Mm, no, bo pomijając to, że nie, nie, nie jest najlepsze, ale jest też klapą finansową i na rynku amerykańskim oczywiście. Mm. A... We Francji sobie poradził znakomicie, ale to, to jest wciąż no, ale kropla, tylko, kropla w morzu Tylko potrzeb. Francuzi znają Valeriana. Uogólniając mocno. Uogólniając tak, tylko że dla nich to jest jakiś bohater, nie? Mm -hmm. Jakby powstał międzynarodowy film o kapitanie Żbiku, to... Pewnie też nie miałby u nas sukcesu, bo to przecież lewak był i w ogóle milicjant. I jak tak można? No, e, ale <głos》>, nie chodzi o to, że jak na film, który też miał podbić Amerykanów, e, to mu sporo rzeczy brakło mhm. e, na przykład brakło mu aktorów, Nawet bo tam dużo rzeczy brakło. Te, tak, ale chodzi o to, że jak patrzysz na film, na który chcesz iść, to czasem to właśnie nazwiska cię ściągają na film. Mhm. I nie wiem, czy Luke Besson jest takim wielkim nazwiskiem dla Amerykanów. No właśnie nie jest. Wiesz, jakby już była na przykład produkcja Steven Spielberg. No to ma od razu albo... milion widzów. No do, dokładnie, czy tam wiesz, film twórców, tu, tu, tu, tu, tu. to no. tak jak się ściąga, wiesz pracować przy minionkach to możesz robić cokolwiek i be, be, będziesz ściągał ludzi. Mhm. No a aktorzy też trochę. No ale dobra, po kolei. Właśnie aktorzy. Czyli główne role tutaj grali Dane DeHaan, czyli gość, który w niesamowitym Spider-Man 2 grał emo Harego Osborna. Mamy Karę Delavine, o ile to dobrze czytam, czyli De Delavin, czyli by, byłą modelkę obecnie próbującą swoich sił w aktorstwie. I na, na swoim koncie ma m.in. gibanie się w Suicide Squad w legionie samobójców przez 3 czwarte filmu. Ona tam nic nie robiła, tylko się gibała, Ty, bo... faktycznie, ona tam tak, była Była, tą, była tą główną złą wyobraź sobie. Z nią była najlepsza scena tego filmu. Kiedy ona kładzie rękę na blacie, i ta ręka druga wychodzi pod spód, obraca ją i ona wtedy staje się, że To jest okej, najlepsza tak. scena w tym filmie. Okej, okay, dobra to jest... Właśnie mógłbym tylko ją obejrzeć, byłbym i nawet bym zapłacił też 14 zł, ale to. No. Nie, mamy Klajwa Owena, który grał tam już powiedzmy to ten, tego głównego złego. A no tak dobra. No jest Rihanna i jeżeli Rihanna jest najlepszą członkinią obsady chociaż gra przez 5 minut i w, w połowie scen jest niebieskim glutem to już o czymś świadczy. Prawda o poziomie aktorstwa. Ale głos miała słabo podłużony, zauważyłeś? Tak. Było tak jakby stała z tyłu i mówiła o tak tutaj tak to ja. Mhm. Mm -hmm. Zrób to tak o, uderz go wow aktorstwo głosowe. No ale i tak w, i tak pozostawiła po sobie dużo lepsze wrażenie niż główni bohaterowie ja umarła, no ale... niż główni bohaterowie, przez cały film. No i Ethan Hawke, który tam zagrał epizodyczną rolę, jeszcze parę, par, tak, parę innych nazwisk. Kosmicznego Alfonso. Dla mnie właśnie dużym problemem w tym filmie było to, że po pierwsze, para głównych aktorów, nie dość, że nie byli wcale jakiś rewelacyjni aktorsko, Trudno też było po nich oczekiwać czegoś rewelacyjnego, ale mm, nie mieli nic do zagrania i nic nie zagrali. Te, na, na, rozpisanie ich postaci było fatalne. I mm, ja przez większość filmu miałem takie wrażenie, że Kara dele. Vine, Bin, no, no. Została za, wiesz, zatrudniona do tej roli, ponieważ ktoś przeczytał scenariusz i się kapnął, że potrzebujemy modelki, bo ona w co trzeciej scenie jest w co innego ubrana, prawda? I potrzebowali takiej, która się dobrze zaprezentuje w tych wszystkich ciłach. I tutaj mam teorię, że jakaś, jakiś dom mody prawdopodobnie dołożył sporo hajsu do tego filmu. E, główny bohater, czyli Walerian, który co scenę miota się w inną stronę, i tak, Wiesz, czy... co jest najgorsze, Walerianie? jak st strzela wry temu y, typowi pod koniec filmu mm -hmm. i który jest w sumie jego przełożonym i tak dalej, i później y, Dla filmu mówi no Walerian to oddajemy im to. On mówi, nie, nie mogę, z tym żołnierzem, grałem tak. zgodnie z zasadami, tak, a dlatego z... strzeliłem w ryj mojego przełożonego. Tak, ale w ogóle to był właśnie taka, taki problem całego filmu, bo mamy początek nie tego filmu, gdzie e, wiesz ona, e, on i w ogóle ta, ten wątek miłosny to żligać się chciał, bo początek filmu, słuchaj Laureline, kocham cię. Mhm, okej, okay, fajnie. No wyjdź za mnie, dobra pomyślę, nie? Później 5 później, cent później ej, pamiętasz, że cię kocham, no to no w sumie pamiętam, spoko, to fajnie, to lecimy dalej, nie? I na końcu filmu kocham cię. No okej, okay, fajnie, wyjdź za mnie, OK dobra, nie ma problemu. Koniec wątku miłosnego. To aż się po prostu płakać chciało jak, jak to rozpisali. Wiesz, mamy pokazane to, że on jest tym kobieciarzem, ma tą listę swoich zdobyczy, nazwijmy to, ale to nie zostało w żaden sposób pokazane. Wiesz my po prostu przyjmujemy fakt OK dobra i, i w żaden sposób to się później w tym filmie nie objawia. W ogóle jest dużo rzeczy które tutaj trzeba przyjąć na słowo honoru. Mi się rzuciło w oczy. A mi się dyplomacja rzuciła w oczy ponieważ wejście na teren ludzi z dziwną głową to nie wolno tam wchodzić bo to byłoby złamanie dyplomatycznych wszystkich rzeczy. Natomiast w zabicie im króla i nie wiem 60 członków yy, królewskiej straży, która tam jest. No dobra, no, co no, zrobić? Spoko. Trzeba było, to trzeba było. Zdarzyło się, no dokładnie. W ogóle mi się rzuciła w oczy taka scena, jak oni... W ogóle, bo ja byłem na tym filmie osobno, kumple, którzy też bardzo chcieli byli osobno. Ja w piątek czy w czwartek tak sobie z nimi gadałem i zadawałem im pytania na, na zasadzie tego, czy osoba, która nie ma zielonego pojęcia o komiksie, Valerian w ogóle zrozumiała coś z tego filmu. I na pytanie gdzie służyli Walerian i Loreline nikt nie potrafił odpowiedzieć bo, bo przez cały film ni cholery nie zostało podane że okay, są żołnierzami ale co to jest w ogóle agencja wywiadowcza nie, jednostka antyterrorystyczna szpiedzy kurcze, nie, nie wiadomo po prostu służą komuś mamy miasto tysiąca planet wracają do, do te, na, na, to, na to miasto gdzie Lorelai mówi Jesteśmy w domu tam, tam pada takie hasło po czym komputer pokładowy tego tego ich statku zaczyna wyjaśniać im gdzie w ogóle zaraz wylądują tak jakby byli tam pierwszy raz tak, no wiadomo że całe, cała ta sekwencja miała za zadanie powiedzieć widzowi czy, czym jest miasto tysiąca planet ale cała scena jest po prostu bezsensowna. To tak jakbyś, nie wiem, powiedział, a wracam do domu, a nagle, nie wiem, twój, twój ojciec ci dzwoni i mówi, wiesz, no słuchaj, mieszkamy tu i tu, budynek wygląda tak i tak, ty mieszkasz tutaj, my mieszkamy pięterko wyżej, masz, nie wiem, pokój i kibel. I, aha, fajnie, dzięki tato nie? W te, w te, tak to trochę wyglądało. Bardzo mi się nie podobało właśnie to, że mamy miasto tysiąca planet i ani jednego nieczłowieka w tej służbie w której służyli Walerian i, i Lorelai tam nie było żadnego nieczłowieka, tam biegały sobie roboty ale sami ludzie na mieście tysiąca planet gdzie tam ileś tam tysięcy tych ras mieszka. Później jak było przedstawione właśnie, że zbliżacie się do miasta tysiąca planet i między innymi żyją tu żyją tacy żyją, tu tacy, żyją tu tacy po czym jest scena pościgu i Walerian przebiega akurat przez te miejsca w których pojawiają się te wspomniane wcześniej rasy. Swoją drogą też jak przebiega przez nie to można by pomyśleć że to, te rasy mają jakiś pokój 5 na 5 metrów a nie więcej bo przebiegnięcie przez dany świat zajmuje mu 3 sekundy i po prostu ta cała konstrukcja tego świata leży od początku do końca to mi się mega nie podobało nawet bardziej niż to że bohaterowie są kompletnie bezpłciowi. No, nie, nie no to Dużo, dużo rzeczy w tym filmie leżało. No, mi się oprócz kostiumów i tego, że te rasy fajnie wyglądały, no, nic nie podobało tak naprawdę, bo znaczy nic innego w tym filmie dla mnie też nie było. Albo taka scena jak e, mają te, tego ostatniego przedstawiciela tej rasy reprodukującej rzeczy, mhm. no i e, Lorelai wie jak się z nim obchodzić, wie, że tam go naświetlić uranem czy tam jakieś inne bzdety, które się pojawiły. Po czym są w tej jaskini parę, parę scen później. znaczy Jaskini w tej tej głębi tej czerwonej strefie latają sobie motylki i ona nie wie że to jest pułapka. Chociaż wydaje się jeszcze trzy, trzy sceny wcześniej że ona się zna na tej faunie i florze tamtejszej. Inna rzecz narzeka przez pół filmu Loreline na Gwaleriana, że jest taki niesubordynowany, nie słucha rozkazów. Po czym, po czym on po... mówi że on słucha rozkazów. A po ona rozkazów. mówi ty głupi taki owaki, weź złam rozkaz. Nie? I, ja mówi, o, dobra, okej. Okay. no I to, to kompletnie te zmiany ich zachowania nie mają sensu przez cały film. Hmm. i Trochę, jakby to powiedzieć, bo znam waleriana komiksowego przez e, niecałego, dwa, dwa tomy opublikowane przez Taurus, znam. Niestety nie miałem okazji tego dokończyć, bo, bo dużo rzeczy wychodziło i to tam jakoś spadło na dalszy priorytet. Nigdy tego nie dokończyłem, więc nie znam całego komiksu. Ale ten komiks, który ma 50 lat, on powstawał w latach 70. więc no prawie 50 lat. Mhm. Ale po, po dwóch tomach już się czuło, że te postacie są naprawdę bardzo wyraziste, fajne. Komiks się postarzał, no oczywiście to widać, ale wciąż widać że po nim dlaczego jest klasyką. Ten film przedstawia świat Waleriana w taki sposób, że można by pomyśleć, że w tym komiksie nic nie ma. Mhm. I, to jest, no, to I to jest smutne. Więc na, na pewno nie zachęca do przeczytania tak, komiksu. Tak, to dokładnie tak. I to, to, jest, to jest bardzo smutne. No więc no niestety dla, dla mnie dla mnie Valerian i Miasto tysiąca planet. No broniło się e, efektami specjalnymi, bo to naprawdę fajnie wyglądało. Mhm. No i w sumie tyle. No poszedłem do tego kina i wyszedłem bardzo bardzo mocno zawiedziony. To nie jest tak, że to był najgorszy film świata, jaki w życiu widziałem i w ogóle. O mój Boże. bardzo miałki film tak, na który i ogromny, trochę, ogromny zawód no Trochę wszystkim. strata czasu. tak a No cóż, na, na szczęście tego samego dnia jeszcze poszedłem na inny film i, i już mi się humor trochę poprawił. No, ale ja dzień później poszedłem na Atomic Blonde. Tak, ale, ale jeszcze tak a propos Waleriana, mu muzyka, tutaj też mam tylko takie miesz pamiętam. mieszane uczucia, bo momentami były fajne podkłady muzyczne. No, Oczywiście gdy pojawia się Rihanna musi polecić piosenka Riany i już, już mi się klimat w tym momencie trochę zaburzył. Ale to tylko tak, takie takie luźne przemyśl, przemyślenie. Muzyka mi nie przeszkadza tylko, uh -huh. tylko w, tym jednym, w tym jednym momencie. E, no, no, no dla mnie strasznie szkoda że ten film wyszedł jak wyszedł bo trochę się spodziewałem że jednak Luc Besson zrobi coś chociażby no może nie na miarę piątego elementu tylko coś chociażby zbliżonego poziomem bo piąty element też był takim filmem który sprzedawał dużo takich naiwności ale sprzedawał to w sposób taki że ten film się pamięta do dziś mhm. bardzo miło się go wspomina. W Walerianie nic takiego nie ma Wy, wychodząc z kina to praktycznie się już tylko pamiętało to że o mój Boże jak oni to spartolili szkoda szkoda naprawdę szkoda. Natomiast e, Atomic Blond. Mhm. Oboje widzieliśmy. Tak, tak. Ja jeszcze tego samego dnia właśnie bardzo się cieszę, że poszedłem po Walerianie, bo... Miałeś taki efekt świeżości. Tak, tak. Ten hu humor mi się od razu poprawił. No ale cóż, ja się produkowałem w, o, o Valerianie bardziej. Ja to, ja to ja się produkuję Atomic tak, Blend. Tak, Dodatkowo no? mogę Atomic Blend porównać z Coldest City, czyli z um, powieścią graficzną na o, podstawie. O, I tutaj muszę tylko jedno dopierdzieć o tym. O tym no, dopierdź. No. Pierdź. Tak. O! Nie no, fi film się zaczyna, lecą sobie napisy początkowe i w końcu się pojawia Based on Graphic Novel by Antony Johnston. Polski napis oparty na książce Antonego Johnstona. Ma grzbiet, ma tak wiem, <coughs> dobra, ale nie, dobra. Ukuło mnie to. Rozumiem. E, natomiast. Podobał ci się Atomic Blond? Podobał mi się. Mi też, że podobał Atomic Blond. Nie, nie, że mi tam coś urwało, nie, że jakieś 10 na 10 zachwyty, ale, ale, ale nie, nie żałuję, że poszedłem. O... No też nie żałuję, bo mm, był bardzo fajnie nakręcony, bardzo mi się podobała kolorystyka w tym filmie. Podobało mi się to, że e, cały ten Berlin wschodni, znaczy Berlin wschodni w ogóle nie miał kolorów jak filmy Snydera, mhm. natomiast Berlin zachodni miał jakieś te kolory, ale fajnie było pokazane, że Szari Steron jak była ubrana zazwyczaj na czarno-biało, ale zawsze występowała w takim nowym otoczeniu, mhm. ja, ja, jak była sama, to też mi się ten zabieg podobał. Jeśli chodzi o komiks, to jest o wiele spokojniejsze od filmu. W sensie jest ta intryga, która jest w filmie. Natomiast nie ma tych wszystkich scen walki, które są. I po obejrzeniu tego filmu nie czułem tak, jakby to było tam wepchnięte na siłę. Miałem poczucie, że no tu, tu faktycznie mogła być ta scena walki, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I, i to, to było w porządku. I podobały mi się realizm, znaczy no w cudzysłowie, oczywiście, mhm. realizm tych scen walki, to uderzanie kuchenkami, jakieś dziwne, dziwne straszne rzeczy. I, I to, że ta broń nie była taka oczywista, i że jak już się pojawiała broń palna, to raczej ktoś miał przerąbane, jeśli druga osoba miała, miała broń palną. Mhm. O, Ładnie wyreżyserowany e, profesor Xavier też bardzo fajnie zagrał brytyjskiego agenta. E, specyficznie na, na początku nie, nie byłem pewien skąd pamiętam tą twarz, a, a później później mnie olśniło. E, bardzo fajnie e, to wyszło. E, największe takie zmiany oprócz tego, że są dodane wszystkie sceny walki e, jeśli chodzi o komiks, zakończenie jest trochę inne. W sensie mógłby się film skończyć tak 5 minut wcześniej, zakończenie byłoby jak, jak w komiksie. Um, największa taka zmiana, która mi się rzuciła w oczy to to, że um, w filmie jest francuska Delfin, którą gra Sofia Butela, mhm. którą bardzo lubię, widziałem ją w dwóch filmach, bardzo <głos> lubię. E, I ona jest mężczyzną w komiksie. Och nie. I naturalnie mi się wydała ta, ta zmiana. W sensie nie tak, że zakuła mnie w oczy. Wiedziałem, że w komiksie był to Francuz. Mm -hmm. Typowy Francuz z bronią pod poduszką. E, natomiast tu była to kobieta. E, jest jedna scena łóżkowa nawet. Spoiler. O oh, nie. E, ale czy mnie to raziło w żaden sposób? bo jakby postać, którą zagrała Charlize Theron sprawiała, że jej biseksualność jest, jest jej częścią. Po, po prostu. Więc to po prostu jest taki dodatek i wydaje mi się, że jeśli ktoś na tym by opierał swoją recenzję filmu to, to trochę słabo. No, można to tak trochę nawiązać do Velvet Adam Brubakera. W sensie nie, że tam jakoś mi się kojarzyło z filmem mocno, tylko tam jest taka scena, gdzie Velvet właśnie się o aktach seksualnych wypowiada jako o totalnym elemencie pracy prawda, szpiega i że to, to, to zawsze jest fałszywe. Natomiast w tym filmie to tak, to, no, że, że to jest nieodłączny element pracy o, szpiega, więc w, w takim sensie, że, że, no, ta, że ta scena jak, jak, jak w tym naj, filmie jest... To nie, nie, nie, nie, nie mam wrażenia, że to jest tak jakieś wymuszone mega. Dokładnie, po prostu się tam pojawiła i, i była dobrze nakręcona. Uh, więc to mi się podobało jeśli chcielibyście zobaczyć film, który jest taką siódemką, ósemką mm -hmm. jest naprawdę fajnym filmem który warto zobaczyć, jeśli będziecie się dobrze na nim bawić mm, i to jest taki dla mnie i ma fajną obsadę. Ma bardzo fajną bo ja, obsadę. Ja, ja, prawdę mówiąc, nie, nie przyglądałem się wcześniej obsadzie, tylko wiedziałem Charlie Steron i Jamesa McAvoy. A tam jeszcze ja wiedziałem tylko Charlie Steron. Tam, że pojawił się Goodman, mhm. że Sofia Butela się pojawia, to miło I Jak zobaczyłem w napisach początkowych Till Schweiger, mówię: O, znam człowieka. Wreszcie przynajmniej jakiś Niemiec jest w tym filmie, prawda? <laughs> Który jest Niemcem. No i on tam właśnie on się wiesz Tyl Schweiger to był ten e, zegarmistrz. zegarmistrz. Tak on się pojawił w dwóch scenach, powiedział trzy zdania tak na dobrą sprawę. ale, no. ale, ale był i miał fajną rolę, bo jednak się tego zegarmistrza zapamiętało po mhm. trzech, trzech wypowiedzianych zdaniach. No, no, jest dużo fajnych rzeczy w, ty w tym filmie. To jest taki właśnie fajny, fajny thriller, fajny już, fajna szpiegowska akcja I, i kobiecy Jason Byrne można no powiedzieć jeśli chodzi o scenę walki. Jason Byrne bo jak czytam kobiecy John Wick to mnie normalnie wiesz skręca. Że nie zabili jej psa. No ale wiesz chodzi o to że wiesz, John Wick był filmem gdzie non stop była akcja totalna prali się po ryjach strzelanie tego typu rzeczy i to się fajnie oglądało w Atomik Blond jest dużo tych spokojniejszych scen, jest dużo tej intrygi. No jest dużo walki, ale jest intryga. Tak, ale w John tak. Wicku była czysta zemsta i kopanie po ryjach. Dokładnie Dokładnie. Tak Co myś. bardzo doceniam, ale tak, tak, to tak. nie jest John Wick. Tak, w żaden sposób, więc jak gdzieś natrafiliście na zdanie, że Atomik Blond to jest kobiecy John Wick, to nie jest kobiecy John Wick to jest kobiecy Jason Re Byrne. Jak najbardziej. Jeśli ja już chcecie coś porównywać, że coś musi być kobiecym czymś, to jest Dok po prostu... Dokładnie. Po Dobry, to... szpie... Dobry szpiegowski film z główną rolą kobiecą. Mhm. Z fajną scenografią, z fajnymi scenami walki, dużo fajnych rzeczy. nie wybitny film, ale, ale taki, że można pójść i się spokojnie odprężyć. Mhm. I muzyka bardzo fajna. I komiks też polecam, Dokładnie. chociaż ja go jeszcze nie przeczytałem. <laughs> ale ja komiks polecam, je, je, jest to powieść graficzna, więc też macie jedną po pozycję. Oni presto wydało, w Polsce się nie ukazał z tego, nie, nie ukazał mhm, się. Nie, nie. Jest jeszcze prequel do tego, który opowiada o tym, co robił David Percival, czyli ten główny brytyjski agent, który siedzi w Berlinie, wokół mm -hmm. którego kręci się e, cała fabuła. Jeszcze jedna, jedna rzecz mi się przypomniała. Coś, co było w komiksie, a nie było tego w filmie, a uważam za bardzo fajną rzecz. E, w filmie bardzo ważne było zdemaskowanie podwójnego agenta, który się nazywał Sasher. Mhm. Natomiast w komiksie, wiedzieli, że niby ktoś taki był, ale to trochę schodziło na drugi plan, bo najważniejsze było, że podejrzewali istnienie siatki Icemanów. Mhm. I ci Icemani to byli agenci różnych wywiadów, którzy byli płatnymi zabójcami. I to też mogłoby być w filmie, natomiast jakby skupienie się na tym Sashelu do prowadzenia fabuły równie dobrze wyszło. Tak. No, A prequel opowiada o tym, co David Percival robi w Berlinie po przybyciu, sam jeszcze nie czytałem, ale chętnie sobie ogarnę w niedługim czasie. Natomiast e, jeśli tak jeszcze a propos Antonego Johnstona, który jest twórcą komiksu The Coldest City, ja tutaj tak bardzo chciałbym e, polecić jego tytuły, które znam, mianowicie e, Defuse z, z Imidzu, codename babuszka, które jest bardzo takie w klimacie e, Atomic Blonde, czy, czy The Cold City, właściwie nawet bardziej w w klimacie filmu niż, niż komiksu. To jest bardziej akcyjna babuszka no. nie? niż Cold City. Tak, y, była też taka seria jak Umbral, ale ona niestety po 12 numerach y, spadła y, z, z oferty Image'u, ponieważ się nie sprzedawała najlepiej. Mhm. Y, natomiast dla Oni, Oni Press y, Johnson stworzył jeszcze bardzo, bardzo długą serię, która się nazywała, się, muszę, muszę to sprawdzić, bo bo zapomniałam, ale miała 50 numery i opowiadała o takim e, Wasteland, o posto, postapokaliptycznym świecie, ale w takim bardzo nietypowym wydaniu. Mhm. I też, <śmiech> przepraszam, bardzo, bardzo polecam, bo, bo też wydawnictwo Oni, o wydawnictwie Oni powinniśmy kiedyś powiedzieć, bo też wydają dużo, dużo fajnych rzeczy. Chyba jedyną rzecz, którą z Oni recenzowaliśmy tutaj, o, raczej recenzowaliśmy, mhm. opowiadaliśmy, to był Barry Win. Mhm. Tak, całkiem niedawno, w uh -huh. poprzednim odcinku, czy, czy dwa odcinki tam A jakoś tak. W każdym razie też warto zwrócić uwagę na tego autora i jak najbardziej też na ten film. Dokładnie. Natomiast przejdźmy dalej. Komiksiki. Komiksiki. Co to się ukazało ostatnio? Takiego? A mucha wydała coś o drzewach. O drzewach. Och, Znowu drzewa. Dokładnie. Hmm. Podejrzane. No więc tak, skoro już wiemy, że ukazał się gród, no to przechodzimy dalej. Hahaha, ha, ha. taki raczej. Nie, oczywiście chodziło o. o... Bym, myślałem, że powiedziałeś GRUD, tak grud, jak e... grud. G R U D. A, nie, nie, nie. nie wiem, myślę, co. A, taki, taki suchar z rana o, cztere... o 14, Dokładnie. więc e... Wiedźmy. Scott Snyder i Jok Jok. Jok Jok. Um, komiks, Jok Kozak. Komiks, który Jok. był mi znany już w oryginale, ponieważ. Minia. Aż ja go sobie kupiłem. Jak tylko ujczyzn e, się zaczęło ukazywać w Miju po pierwszym numerze sobie powiedziałem, że choćby nie wiem, co sprawię sobie wydanie zbiorcze. Wydanie zbiorcze przepraszam <coughs> 10 dolarów kosztuje, kosztowało, czemu więc nie. No i po jakimś czasie, no teraz, teraz jest dla mnie duży problem z kupowaniem wydawnictw zbiorczych Simidżu, bo cholera połowa z nich się później okazuje po polsku i nie wiem co z tym No co, tylko się cieszyć, nie? nie wiem co z tym faktem zrobić. Ale tak, przejdźmy do Wiedźm wydania polskiego, wydawnictwo Mucha Comics. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, gdy ten komiks mi wpadł w łapy, to było to, że on jest w formacie takim pseudo deluxe. To nie jest tam obwolutka nie jest tam jakieś mega mega bajeranckie wydanie ono jest po prostu wyższe szersze jest w takim formacie zbliżonym do, do Deluxa i to jest ciekawe rozwiązanie. Mhm. Z tego co mi powiedziano z wydawnictwa Mucha to było no, to była decyzja portugalskiego wydziału wydawnictwa i w sumie została zaakceptowana. Będzie więcej takich tytułów tak wydanych podejrzewam że to właśnie będą takie te jednostrzałowce typu zapowiedziane komiksy Millar'a czy, czy coś w ten deseń. To fajnie. Aczkolwiek no, Weaches tam niedługo ma się ukazać kontynuacja w Stanach więc to nie jest do końca jednotomówka. No z komiksami Scotta Snydera zwłaszcza po przerobieniu jego popisów w Batmanie z nowego DC Comics no, zawsze jest ja ten... już nie mam I believe in Scott Snyder tak, niestety. Zawsze jest, przynajmniej dla mnie jest taki problem przy amerykańskim wampirze też się to w pewnym momencie zaczęło pojawiać, że Snyder bardzo fajnie zaczyna komiks ale ni nie ma pomysłu na dobre zakończenie. I strasznie się obawiam. Pamiętasz że... kto pisał dodatkowe historie do amerykańskiego wampira? Tak, tak, no ale to za zasłonę milczenia, prawda? To ma podobny problem moim mm -hmm. zdaniem. W każdym razie z komiksów Snydera Black Mirror, mroczne odbicie, Miał początek, środek, koniec, wszystko było super. To jest chyba najlepsza historia jaką Snyder napisał. Tak, a później praktycznie każda jego historia. A, którą czytałem, którą Snyder napisał. A później praktycznie każda jego historia ma ten sam problem, że ta końcówka jest, jest zła. Ale początek Batmana w New 52 tu mi się podobało. Tak, się tak, powiem, tak. To, Właśnie tutaj to... chciałem powiedzieć, że... Do śmierci rodziny. Także patrząc po pojedynczych tomach, na przykład Trybunał Słów, no kozak, nie? Tylko mhm. że wiesz, chodzi mi w kontekście całej serii, że świetnie zaczął tak, Trybunał tak, tak, tak. Słów. A Patrząc na te 52 numery 10 tomów, to rzeczywiście zaczął, początek super. Zaczął świetnie Trybunałem Sów, a skończył pojedynkiem bad Króliko Transformera z Człowiekiem Kwiatkiem i to się już czytać nie dało, jak dla mnie. No, bo nie najlepiej. No, było kiepsko. Ale weźmy Wiedźmy jednotomowa historia bo była od razu zaplanowana te, ten, ten story arc na, na 6 numerów więc tutaj nie ma problemu że historia się urywa w jakimś, jakimś momencie i trzeba czekać 15 lat na kontynuację To jest zwarta zamknięta historia zaczyna się typowo bardzo mamy rodzinę która się z powodu pewnych wydarzeń przeprowadza do innego miejsca tam się pojawiają te tytułowe wiedźmy mamy, mamy dużo bardzo ciekawe podejście do tych wieści. Tak, tak mamy dużo takich mocnych, krwawych scen, taki, no zaczyna się typowo, ale im dalej w las, tym bardziej bardzo ciekawie się robi, bo i te, ha, te... im dalej w las, dobra. <laughs> Nie, nieświadomy żartwik. E tak jak powiedziałeś, no podejście do wieźm, interpretacja kozacka. Zupełnie taka nowa, znaczy, nowa, świeża, nie mamy tutaj bab bierze, stojących przy, przy kotle i gotujących. Być może jest to część jakichś wierzeń, nie? No te, mhm. Też nie, nie znamy całego folkloru, całego świata, żeby sprawdzić czy nie ma jakichś wiedźm, które chowają się w tunelach pod ziemią, mhm. ale ba, bardzo fajne podejście te drzewa takie do, do, dość straszne, takie elementy, które mogą służyć moim zdaniem podtrzymywaniu klimatu jak mm, oczy w dziwnych miejscach, mm. bo oczy w dziwnych miejscach są bardzo straszne. Zawsze, no Właśnie tam jedna okładka z, z, z, z zeszytów, podejrzewa do... podejrzew, podejrzew, trzeci zeszyt właśnie z tym okiem naszej U... Jest takie jest właśnie dobrze, że Jock to rysował, bo, mm. bo to idealnie, jeszcze ten styl, gdzie e, Jog nakłada jeszcze te takie plamy znaczy ty, na, to, na to, całość. Już robił, to już robił Matt Hollingsworth, e, kolorysta. To Bo w dodatkach tam jest napisane, że to on nakładał te, te wszystkie okay, e, tak? etap, te, te właśnie efekty, ale no, kurczę, widać było, że rysownik z kolorystą się mega dobrze do, dogadywali. Warstwa graficzna też, też kozacka. I w no. tym komiksie nawet jak jest jasno to jest ciemno. No, można. Ma, mam takie wrażenie, że nawet jak jest wiesz, dzień i tam są w szkole mhm. I tak jest jakiś mrok taki ukrywający się w tych planszach. Zack też... Snyder lubi to. To no, te same nazwiska, nie? <grystanie> tak, do, dokładnie. A już samą okładką można być kupioną, bo, bo okładka jest no, te, też takim bardzo jokowym mhm. popisem. Ja tutaj właśnie tak chciałem powiedzieć, że... Wiedźmy, też oprócz tego, że są horrorem komiksowym, ja cały czas powtarzam, horror komiksowy nie jest coś, co ma straszyć, tylko ma coś, co, tylko jest czymś, co ma wywołać odpowiedni nastrój podczas czytania, takiego niepokoju powiedziałbym. Ten... No, i w... to, to jest taka opowieść grozy właśnie, nie, nie polega na, na, na gore, na flakach, krosty, Czy na pró próbie straszenia czytelnika, bo to się i tak nie udaje komiksom. Chyba, żebyś stary zrobił taki komiks, że otwierasz, a tu wyskakuje coś na ciebie z komiksu i zrobił taki jumpscare w komiksie. To byłoby coś. Znaczy, byś pewnie to zauważył, bo byłoby grubsze w pewnym miejscu, ale no, byłbym pod wrażeniem. Pomysł spoko, no? w każdym razie. Ale fakt faktem, trzyma ten nastrój grozy. Tak, trzyma ten nastrój grozy, ale to też jest historia rodzinna i tutaj Snyder tego nigdy nie krył. To że taka. Mm, Taka trochę terapia dla niego samego, ponieważ on nie mówił co dokładnie, ale jest w tym komiksie takich sporo wątków biograficznych, że sa, sa, samo, same wiedźmy yy, narodziły się w momencie jego terapii, mhm. e, którą, którą musiał przechodzić, i e, jest, jest to tak, no, kucze. To... Najbardziej realistyczna rzecz, która tam jest, którą sobie mogę wyobrazić, to jest Scott Snyder, który siedzi pijany na diabelskim młynie. Mm -hmm. Tak, tak, to jest, to jest... Natomiast reszta, składanie ofiar z ludzi, mam nadzieję, że... No tak, znaczy, wiesz, wydaje mi się, że może ta re relacja ojciec córka i... W, w no to... i, i, i zawód, który córka może mieć w związku z ojcem. Tak, tak, myślę, że to są właśnie te wątki, ale to też fajnie zostało wpisane w tą historię. Du dużo rzeczy tutaj, które się pojawiają na drugim planie w pewnym momencie zaczynają też mieć znaczenie i to jest fajne, że to jest wszystko tak fajnie za zaplanowane. Jest zwięzłe, bo to jest jednak tylko 6 numerów, tam się nie, nie, pomimo, e, nie, nie, nie czujesz wrażenia, że, że to pędzi przed siebie za szybko, bo tam Snyder się kapnął, że ma 10, 10 numerów, 10 stron do końca i trze trzeba to szyb szybciej tam przelecieć. I to jest właśnie cały czas utrzymane to fajne tempo jest to, co ja tak bardzo doceniam w tym komiksie, czyli ta końcówka, która nie zawodzi. Po prostu komiks się kończy w idealnym momencie, idealną sceną i, i ma się wrażenie, że no, o to chodzi, nie? a nie że tam jeszcze dorzucili coś, co psuło ca cały komiks. No jest świetnie zaplanowany, bo to hmm? no te, też nie zwalnia. Znaczy, zwalnia wtedy, kiedy powinien zwalniać, ale zaraz potem utrzymujecie w tym, w tym takim napięciu. Plus, um, nawet jakby wiesz wyciąć ten Efekt paranormalny, mhm. y, znaczy efekt, te elementy paranormalne, y, które są w Wiedźmach, to już sama w sobie m, ma dużo mroku ta historia. Mhm. Właśnie o tych, wiesz, problemach rodzinnych, czy o dość skomplikowanej relacji córki i, wiesz, jakiejś przeniesionej winie na kogoś. Mhm. To już jest mroczne. A Wiedźmy tak naprawdę wydaje mi się, że, że są dodatkiem, że gdyby zamienił to na grzyby z Plutona, to u Lovecrafta było Migo. Albo na właśnie promień z Saturna, który by dupno, Jakby zmienił te... Wiedźmy świetnie tam pasowały przez jakby... No, no przez to, jak, jak zostały wprowadzone. Mhm. Natomiast też gdyby to było coś innego, ale tyczyło się um, tych samych problemów, które trapią tą rodzinę... Wciąż byłoby fajnie. Wciąż, wciąż byłoby dobrze, bo Wiedźmy są tak naprawdę takim narzędziem wykonawczym. Tego zła, które drzemie w ludziach. Mhm. Świetnie powiedział. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> ja jeszcze tak dopowiem tylko, że bardzo mnie cieszy to, że wydawnictwo Mucha przełożyło jeden do jednego wydanie zbiorcze amerykańskie, mianowicie wszystkie dodatki, które są w oryginale są też w języku polskim. I nie kartkujcie dodatków, bo tam, tak, tam jest w szkicach dużo, jest dużo, spoilerów, dużo scen, tak, których... Dużo spoilerów, więc nie, nie zaczynaj się od dodatków, bo, bo, no, bo możecie się troszeczkę przejechać. Ale właśnie tak są te artykuły, kogo byś złożył w ofierze, które były w każdym zeszycie. Są właśnie szkice, są, jest pokazany etap powstawania poszczególnych plâżni. Właśnie... Jest piękny rysunek Snydera, jak projektował, wieźmy. Tak, tak, jest, jest cudowny. No i generalnie tych dodatków tam też dość, dość sporo jest, więc komiks, oprócz tego, że jest wyższy, szerszy niż standardowy, też jest dość gruby, bo tam jest chyba 100, 160 czy 170 stron. Nie, nie powiem dokładnie ile. No jest dość gruby. Tak, ale jest to taka dość, dość grubsza pozycja z wydawnictwa Mucha. I to, to co mnie cieszy to jest to że ta cena okładkowa chociaż jest wyższa niż standardowy komiks z Muchy bo tam zdaje się jest 75 zł okładkowa mhm. nie mylę się ale wci wciąż, jest, wciąż jest bardzo atrakcyjną ceną więc oczywiście e, tam wiadomo jak kupicie w dyskontach czy na sklepie Muchy to, to jest odpowiedni rabat tam wiem, do, nawet poniżej, poniżej 60 zł cena wpada spada i to jest rewelacyjna cena jak za ten komiks, więc też tym bardziej kolejna rzecz żeby za tym żeby kupić po prostu Wiedźmie. Mi się wieźmy mega podobały, mam bardzo mocne obawy, że kontynuacja może być mocno snajderowa, bo właśnie tak jak wspomniałem, że komiks się kończy w świetnym momencie i obawiam się, że jakaś próba kontynuacji która też się ma skupić właśnie na Sailor, jednej z bohaterek wieźm, to może już być taka sobie. Obym oby się mylił. W każdym razie jako taka pojedyncza historia wieźmy super. Bar jak najbardziej. Bar bardzo, Bardzo fajna rzecz. I też dla mnie mogłaby się tu skończyć. Nie, nie oczekiwałbym bym powrotu. Więc fajnie, że kolejna rzecz w ofercie Muchy, która po prostu jest taka mniej znana, ale, ale bardzo fajna. Jest bardzo dobrą opowieścią Grozy. Ja od siebie polecam. Ja też. Jak najbardziej. Mm, natomiast teraz tak chciałem przejść na na, na, na chwilę dosłownie na parę minutek do Deadpool Classic z wydawnictwa Egmont. No, skoro musisz. I tutaj e, dwa tomy już się ukazały. Z jakiegoś powodu na oba się skusiłem. Nie no dobra wiem z jakiego powodu pierwszy sobie sprawiłem ze względu na to że chciałem zobaczyć jak to bardzo jest złe a drugi chciałem zobaczyć. E, chciałem mieć ze względu na to że e, ran Joe mhm. i Deadpool'u kojarzę pamiętam z oryginałów i mi się wtedy podobał bardzo. Więc chciałem sprawdzić na zasadzie zbliżonej nie wiem, do anihilacji do pani Shermax, czy po tych wszystkich latach dalej mi się to podoba. Mhm. I powiem tak i tak. Pierwszy tom dalej jest fatalny, drugi tom dalej jest fajnym czytadłem, nie jest jakimś rewelacyjnym, porywającym komiksem, ale, ale jest, jest fajnym deadpoolem, co już odróżnia go od większości innych deadpoolów, które mamy na naszym rynku. No, no. no. Właściwie od wszystkich. Mhm. Ankeny X-Force gdzie też jest fajny Deadpool dopiero się ukaże. Pierwszy tom Deadpool Classic to są miniserie które dopiero były takim rozruchem badaniem rynku przez Marvela czy, czy ta postać się przyjmie i na samym końcu jest pierwszy pierwszy numer solowej serii pisany właśnie przez Joe Kellyego, więc generalnie Aha, na początku jest zeszyt X-Force z, z debiutem Deadpoola, mhm. więc e, ten pierwszy tom, jest tak, pie, ten, ten debiut Deadpoola no to, to jest e, fa, Fabian Nicieza i rysunki Roba Liefilda i typowe lata 90. w najgorszym wydaniu, więc jest makabra. Później są dwie miniserie, które pisali całkiem fajni twórcy, tam jedną z nich Mark Wade napisał. Ale to jest właśnie ten koszmar lat 90. bo mamy mało, mało jakiejś interesującej fabuły, po prostu wiesz, flaki, krew, suche żarty, mnóstwo mięśni, bez sensu to rozwałka w takim najgorszym superbohaterskim wydaniu, ale to co jest fajne dla fanów Deadpoola, a jest ich dość sporo, to jest ta okazja spojrzenia na to jak ta postać ewoluowała przez te no, 20 lat i faktycznie można zauważyć, że e, ludzie, którzy znają serię z Marvel Now, ludzie, którzy zakochali się w filmie e, sięgną po Deadpool Classic, a tam tak nie ma w ogóle Chimichanga nie pada słowo przez cały tom, co jest taką, takim znakiem rozpoznawczym Deadpoola. Jest, jest bardziej spokojną postacią. On rzuca tymi żartami, ale to jest raczej takie, to już bardziej w drugim tomie wychodzi. To jest raczej taka maska, że, która ukrywa człowieka z mocnymi przeżyciami i, i cierpiącego. Bo ten obecny Deadpool to jest raczej taki, ho, ho, ho, jajcaż, i wiesz, Wyciągam jeszcze zabija wszystko. W Deadpool Classic, zwłaszcza w tym drugim tomie, właśnie może nawet bardziej się na nim skupię, mamy bohatera, który bohatera. Mamy postać najemnika, najemnika z Nawiką, no, który y, on bierze odpowiedzialność za swoje czyny, on myśli m przy kolejnych przygodach, to nie jest tak, że ha ha ha rzuci trzy żarty, i wy wycina wszystko i po prostu jest fajnie, krew się leje tylko faktycznie mamy tu postać myślącą, mamy postać z charakterem, mamy postać z głębią, bo charakter to można mieć, a może być on płytki jak jasna cholera, ale tutaj ten Joe Kelly cały czas pokazuje, że Deadpool jest postacią z jakąś głębią. To nie jest wiesz mistrzostwo scenariuszowe ani z tych rzeczy, ale ten Deadpool jest jakiś. Nie jest taką maszynką do zarabiania pieniędzy i generatorem memów, jaką, jaką jest obecnie. Jest tam, jest, ma fajną relację w pierwszym tomie, to, to się pokazuje w drugim tomie też jest, jest ciągnięte przez Kelly'ego. Ma fajną relację z Siren. To jest taka nieco już zapomniana, czy członkini X-Force, ona tam no generalnie mutantka z X-Force, X-Men. więc ma, ma z nią fajną relację, taką trochę zabawną, trochę smutną, opartą na współczuciu, ale też na, na przyjaźni. Jest, później pojawia się, tutaj przekręcę pewnie pseudonim Tiffoid Mary. Ona się pojawia w Daredevilu. Była tam też, też dość istotną postacią w, w, przez jakiś czas. Pojawia się tutaj w Deadpoolu. Też mają taką fajną, dość ciekawą relację. Też to jest to, co powiedziałem, że Deadpool w tym momencie bierze odpowiedzialność za swoje czyny, gdy właśnie ją tam wypuszcza i ona zaczyna zabijać ludzi, to on bierze to na siebie, a nie, nie, że to aha, idę z tobą i, i działają razem prze, przez miasto. Jest, jest dużo fajnych momentów, które zaskakują po prostu czytelnika wychowanego powiedzmy na, Marvel, na Deadpoolu z Marvel Now, ponieważ i, i dla mnie to jest, to jest spoko, że, że można pokazać nawet taką postać jak Deadpool z jakąś fajną głębią, chociaż cały czas to nie jest super jakiś wybitny komiks, ale po prostu czytało mi się to fajnie. ten, ten drugi Bawiłbyś tom... się lepiej jakbyś miał 13 lat? No przy pierwszym to tomie na pewno. Jak miałem, 30, jak miałem 13 lat to wiesz yy, yy, X-Force ze Spider-Manem z T.M. Semika jak było 13 lat to przeko przekosiłem to miałem 9 lat wtedy. Jak ten X-Force ze Spidermanem w wykonaniu Liefelda, ten numer, który się ukazał w Polsce, to był dla mnie najukochańszy komiks świata. Później zacząłem troszkę dorastać i, i okazało się, że 56 tysięcy kieszonek na, pasu, na pasie Cable'a w sumie jest bez sensu. No ale ten, tak, tak, bawiłbym się, dobrze przy tym, przy tym komiksie lepiej na pewno, gdybym miał te, te 13 lat, to, to bez wątpienia. No ale w, obecnie szukam w, w komiksach, zwłaszcza superboaterskich, czegoś więcej, czegoś co nie jest takie typowe i przy, przy tym jak bardzo nie lubię Deadpoola z Marvel Now, jak bardzo nie lubię Deadpoola Daniela Weja, jak bardzo nie lubię tego Deadpoola, który się ukazał w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, tam był pojedynczy tom, w sumie muszę się zastanowić dlaczego ja to wszystko przeczytałem w zasadzie. Może chciałeś zobaczyć czy hmm. rzeczywiście nie lubisz każdego Deadpoola? Ale Cable i Deadpool Ci się podobał? Tak, Cable i Deadpool było fajne, ale to też było właśnie takie bardziej ambitne podejście, bo tam było dużo tego political fiction, trochę dużo szpiegostwa i ten Deadpool... I też. wciąganie był... w sektę za tak, leczenie i, skóry. I ten Deadpool też był taki stonowany bardziej, też był postacią z jakąś... No bo Cable go jednak mm. trochę uzupełniał, nie? Tak, i właśnie też, też Fabian nic nie za to pisał. To był w ogóle jeden z tych nielicznych przypadków, gdzie seria się fatalnie sprzedawała, ale ją, wiesz, kontynuowano, bo, bo była fajna. Mhm. więc to, to taki nie, nieliczny przypadek mhm. tak, a teraz jak ją wydali w zbiorczych nazywa się Deadpool and Cable a to niespodzianka no. w, w każdym razie tak no, przy, całym tym, przy całej tej mojej niechęci do komiksowego Deadpoola z lat obecnych to przeczytanie drugiego tomu klasik, serii Classic naprawdę było takim fajnym przeżyciem bo ten pierwszy tom, tak jak wspomniałem to jest ta esencja kiczowa, to Komiksów lat 90. -tych. Ja wiem, że to ma mnóstwo fanów mhm. i to się ludziom spodoba. widziałem właśnie sporo opinii, że ach, taki powrót do dzieciństwa i fajnie się to czytało. No, ja jednak jestem bardziej za Tomem drugim, gdzie właśnie Joe Kelly pokazał um, taką fajną, głębię, inność tej postaci jest mniej nawiązań do uniwersum, bo w pierwszym tomie Deadpool Classic tam co moment są gdzieś te takie wiesz, małe kwadraciki. Patrz X-Force tam 38, no, no, no, czyli no, no. Komis, o którym nie masz pojęcia, że istniał. W Deadpool Classics tam, tam chyba jest tylko wspomniany ten um, Onslaut, Onslaut? Onslaut. O, ta, mhm. m, który, który kiedyś był wiesz, zapowiadany przez TM-Semi, że A, w X-Men już niedługo będzie i tak w ogóle za miesiąc zamykamy serię. Mm, tak było true story. Więc y, y, też jest mniej właśnie nawiązywania do tego uniwersum. Jest tam okay, spotkanie z Hulkiem, jest spotkanie z Daredevilem ale to też jest takie bardziej powiedzmy naturalne niż wy wymuszone. Jest kilka fajnych scen które zapada w pamięci mi się mega podobała scena y, gdy Deadpool spotyka naukowca którego powiedzmy stworzył. Tutaj Nie będę mhm. dokładnie mówił co się, co się działo ale bardzo fajna scena. No i tak jak mówię to, dla mnie to nie jest rewelacyjny komiks. Ale jest fajny i fajnie mi się go czytało, a to już go odróżnia od praktycznie każdego Deadpoola z jakim miałem dotąd do czynienia. Więc drugi tom w sumie jestem w stanie polecić. Pierwszy tylko, tylko jeżeli koniecznie chcecie mieć komplet. Czyli bardziej drugi niż, niż pierwszy, Dokładnie. Tak, ale, tak jak mówię, ale też niekoniecznie. No ale tak jak mówię te fani lat 90. się odnajdą zdecydowanie bardziej z kolei w pierwszym tomie niż w drugim. Więc... Więc no, kwestia otwarta. Mhm. Jak jesteście fanami tego kiczu lat 90. to, to się po oba. To Dzie wspaniale. To ja przejdę do nie kiczu, wydaje mi się. No nie. A, przejdę do bardzo klasycznej postaci, czyli do Lucky Luke'a. Mam w rękach Lucky Luke, Ballada o Daltonach i inne opowieści. Jest to zbiór. Mamy w środku Balladę Daltonach, ukochaną Jolly Jumpera i rozróbę w Pancake Valley oraz Szkołę Szeryfów. E, rysunki do wszystkiego robił jeszcze Morris. Scenariusz e, to już różnie. E, był to gościnny, który czytać jako Gosini, podobno. No. Ty człowiek może się zdziwić, prawda? Nie? No po, po tylu latach. Wszyscy myśleli, gościnny. No, a później a oglądasz przecież... materiał jest I mówisz, o! No przecież tam nie ma silnie. No, no, ja... Może mi powiedzieć, że uderza się nie mówię, uderza. <laughs> tak, to też się zdziwiłem. Mhm. E, Greg. E, Gossini pisał scenariusz do balady o Daltonach, Greg do ukochanej Jolly Jumpera, a Morris i już wtedy był sam panem i władcą Lucky rozruba w Punknie Valley i szkoła szeryfów. M M M M Greg to jest scenarzysta, którego możecie kojarzyć z Comanche, z wydawnictwa Pruszyński. Jak się niedawno dowiedziałem, to wydaje Pruszyński, a nie wydawnictwo komiksowe. No i widzisz, też jest Dziki Zachód. Mhm. I, i klimat, pasuje? Jest, tak, pasuje. klimat jest jak najbardziej. No. Dokładnie. E Natomiast no, jest to Chyba to jest tak samo jak z Asterixem, o którym mówiłem wczoraj prosty z kadru. <śmiech> Posłuchajcie sobie. To jest komiks, w który się zawsze możesz wstrzelić. Wstrzelić, hehe. <śmiech> zawsze jest na poziomie, wszystkie te historie, pomimo zmian scenarzystów, są bardzo dobre. Fakt faktem, balada o Daltonach może troszkę się wybija. Może dlatego też jest głównym tytułem całego zeszytu. Natomiast jest, wszystko jest zabawne i wszystko jest e, ładnie ukierunkowane. Bawi no, czy czegoś uczy, no, żeby nie być złym bocielakiem lub zastrzeli. To znaczy, nie zastrzeli, tylko ukaże. No, ukaże. Dokładnie. Doprowadzi przed oblicze sprawiedliwości. Mhm. E, pojawiają się Daltonowie, do których e, zawsze czułem jakiś sentyment, chyba też przez tą drabinę głupich, w której <śmiech> e, z, zawsze chodzili. O, jest to już. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, już. Kolejny. <śmiech> album e, po wznowieniu, jakby Lucky Luka, prze, przez Egmont. No, ukazują się regularnie, co te, też mnie bardzo cieszy. W łodzi będziecie mieli szansę spotkać obecnego twórcę e, Lucky Luka. Więc. E, no, świetny album. E, balada o Daltonach, tak jak mówię, wybiła się najbardziej ze wszystkich mi się osobiście najbardziej e, podobała, a później już chyba byłaby ta szkoła szeryfów, którą to też Moris, chociaż ukochana czyli John, kurczę, nawet, nawet nie umiem wybrać e, tego jednego, który najbardziej by mi się podobał. Te luki są po 25 zł na okładce, więc pewnie gdzieś z jakąś zniżką możecie znaleźć, i to jest, ale to też jest dobry komiks, e, tak samo jak Smurfy, e, że możecie sobie pójść do Księgarni, yy, i jeśli was znajdzie ochota na komiks, to po prostu, po prostu go kupić i się nie zawiedziecie, mm -hmm. bo to są sprawdzone rzeczy. Przy smarfach się wstrzymam, dopóki nie przeczytam jeszcze tej yy, wioski dziewczyn, mm -hmm. bo podobno nie jest najlepsza scenariuszowa. Natomiast mówiąc o Luku, yy, świetna rzecz, świetny ten taki klimat dzikiego zachodu, yy, cały czas utrzymany pomimo tylu, tylu lat, tak naprawdę. Tutaj jest chyba 1986 yy, Oryginał, tak. O, wydany w 2017 w Polsce. E, świetny klimat takiego no, dzikiego zachodu z jajem i no, laki luk się nie, nie starzeje. To mm. też jest komiks, który przechodzi próbę czasu i chyba bawi każdego w każdym wieku. No I za 20 lat myślę, że też będzie. Tak, bez... my, my, myślę, że tak. Jeśli wtedy jeszcze ludzie w ogóle będą czytać, to... to, jak no, to albo będzie? jeśli jeszcze w ogóle będą ludzie optymistycznie jak zwykle. Więc ja polecam. Zawsze laki luka w ciemno. Otóż to. No to co, No to mamy jeszcze taki jeden temat, który już niejednokrotnie omawialiśmy, nie na łamach podcastu. Po Przewijał się gdzieś w naszych rozmowach. Tak, tak, bo myślę, że jeżeli słuchacie nas w miarę regularnie, to zauważyliście to, że o ile na superbohaterach się wychowaliśmy. Jednak... I cały czas czytamy, tak, tak, nie, nie ale, będziemy mówić, że nie. Ale też z drugiej strony trochę mocniej od tego odchodzimy, żeby szukać czegoś innego, ponieważ no, przynajmniej w moim przypadku, w twoim sądzę, że jest podobnie. jest tak, że te, te super, ta super nie oferuje już tyle, żeby przy tym tkwić i nie chcieć szukać niczego innego. Znaczy Wydaje mi się, że trochę już zjadła swój ogon, bo cza czasem dochodzę do wniosku, że mm, co miało być napisane już, już zostało mm. e, napisane. Jasne że pojawiają się komiksy przy których e, świetnie się bawi i są super bohaterszczyzny i był to na przykład Vision, mm -hmm. był to na przykład Hawkeye i to jest podejrzane bo coś dużo Marvela a Jeszcze Silvera, Boże. E, dobra nie ja Tam nic nie mówię mi też się te tytuły jak najbardziej podobały. I, i to, to były super rzeczy. Natomiast um, od, i, i już jak, jak mm, Powiedzmy jak wróciłem do komiksów po tej e, wielkiej przerwie, kiedy jest dzieciństwo, długo nic i, i jest powrót do komiksów, mhm. wróciłem do superbohaterów, ale wróciłem też e, to właściwie dzięki mojemu bratu, bo jemu się strasznie Hellboy podobał i więc poznałem Hellboya i Hellboy, Hellboy mnie wciągnął. A później jak tylko była możliwość takiego zahaczenia o to Vertigo mhm. i te historie, które też no, nie, nie, niekoniecznie były realistyczne ale no, no Sandman I, i to mnie zaczęło bardziej interesować. Chyba dlatego też w tą stronę imidzu teraz poszedłem, podobnie mm -hmm. jak ty już lata temu. Mm -hmm. Bo tam są po prostu ciekawe historie. A... I też można powiedzieć ten Waliant też pomimo tego bycia z jednej strony, typową taką super tak, Ale właśnie znam, ale jest... nie umiem powiedzieć, dlaczego on jest dla mnie świeższy. Może, są, może dlatego, że to nie są postacie, które już mi się opatrzyły. Hmm, może dlatego. No i też co jakiś czas pojawiają się po prostu fajne, świeże, świeże pomysły na, na te postacie tam. Dla... Albo przez to, że historie są krótsze, i e, crossovery, eventy, i całe te wszystkie te rzeczy, oczywiście, że są, hmm. ale nie są tak popularne hmm. i hmm. ostatnio sobie z warianta przeczytałem Divinity e, trójkę Stalin no i no było ciekawe no na pewno to miało fajne okładki i, no, ok i plakaty promocyjne dokładnie no okładki miało super mm -hmm. I, i w ogóle pomysł to że że Shadowman był tym to, to znaczy się wszyscy tam byli mm -hmm. oprócz Ninjaka mieli, mieli wyprane mózgi fajna rzecz no o Divinity pewnie jeszcze sobie kiedyś powiemy i nie o tym e, dzisiaj mm -hmm. Do, właśnie do, do, czego, do czego dążymy tak, ty, tym długim wstępem, bo chcieliśmy zadać sobie takie pytanie, ja tutaj mamy na rozpisce napisane jak uratować superhero, ale mm -hmm. to jest skrót myślowy, raczej chodzi o to, że co mo można by zrobić w komiksie superbohaterskim, żeby to dalej było właśnie świeże i interesujące dla takich czytelników jak my. No, no. Znaczy oczywiście to i tak pewnie nikogo nie, nie obejdzie, bo i tak to mm. są najlepiej sprzedające się i najlepiej dokładnie, słuchalne dokładnie, e, e, dokładnie. rzeczy, e, superbohaterowie. Natomiast e, wi wiadomo, chodzi nam raczej o takie zmiany, które mogłyby być mm -hmm. fajne, mm -hmm. e, a niekoniecznie nie o to, żeby zrezygnować i żeby żeby superbohatera zrobić nie superhero bo to nie, też nie, nie, nie, o nie o to powiedzieć. chodzi. Właśnie jak, jak zrobić z komiksem superbohaterskim? Coś, żeby było dla nas znowu atrakcyjne. I dla mnie jest na przykład to, co wyszło w czasie rozmowy z Alanem Grantem parę lat temu, mhm. żeby można się było wstrzelić w tę historię. I tak jak kiedyś, pamiętasz, jak wychodziły te Batmany Supermany razem i to były pojedyncze historie. Mhm. I tego mi trochę brakuje, że mogłem sobie kupić zeszyt nagle, kiedy wiesz co pomyślałem, Kurczę, chciałbym, chciałbym coś przeczytać z Batmana i nie musiałem skakiwać w story arc na 60 numerów. Po, połowa Nightfall albo też ten desek. No, Nightfall akurat faktycznie wtedy te, też wyszedł, ale, no. E, no, ale to nie była też taka co, codzienność, te wielkie wydarzenia, nie? Mhm. E, I mogłem sobie przeczytać jeden zeszyt z Batmana. W którym miałem zamkniętą całą historię i która była fajna. I wydaje mi się, że dalej jest to do zrobienia, bo przecież naraz za najlepszą historię dostała pojedyncza historia z Annuala Batmana, którą Tom King napisał. Mhm. I tego mi znaczy, trochę... to, był, to, była, to było najlepsze short story, znaczy na, najlepsza krótka historia, nie, nie, Tak, że... tak, tylko chodzi mi o to, że. Że, ba... może, że da się może, napisać można zrobi... cały czas na tak. 20, znacznie tam chyba więcej było, bo to Annual. Ale, ale, ale że można zrobić pojedynczą historię mm -hmm. z Batmanem, która jest warta, najprawdopodobniej jest warta Eisnera, tak rozumiem. No, no Nawet ja... ten annual, który Snyder pisał lata temu, co była historia Mr. Freeze'a, mm -hmm. też był fajny. No i był pojedynczą historią. Tak, i też to... był pojedynczą historią. Znaczy ty, ty, tutaj już właśnie wczoraj w opóźnionym megapociągu było, było wspomniane o tym, że tak ty nawiązując do tego co mówisz, mnie strasznie w komiksach superbohaterskich, ale nie tylko superbohaterskich, bo to niestety cały amerykański rynek już już w to poszedł. Mnie mega denerwuje pisanie pod tradey że właśnie nie ma tego że przychodzi gość do nie wiem DC Marvela mówi słuchajcie mam fajną historię na komiks nie wiem z supermanem Batmanem kimkolwiek na dwa numery A oni powiedzą no dobra spoko jak zrobisz to na pięć to okej okay, nie ewentualnie spadaj właśnie to jest te, to samo, bo te Batmany z lat 80., końcówki lat 80., początku lat 90. właśnie Alan Grant, Norm Br Bray Fogle, czy te wszystkie rzeczy z Supermanem też z końcówki lat 80. jak on miał cztery, cztery miesięczniki i w pewnym momencie tam było, że właśnie wiesz, kupowało się w ciągu miesiąca te cztery numery i miało się tam jedną historię tak naprawdę, ale wcześniej było tak, że mm, był pojedynczy numer, pojedyncza historia. I tam były jakieś wątki drugoplanowe, które się tam coś ciągnęły mocniej, ale można było wskoczyć w dowolny numer. Bierz, Te, mi, teraz mi gdy no, jest no, no. pisanie pod trady, bardzo często łapie się na tym. Przewalenci akurat tego nie ma, to jest też i u, u nich zaleta. No i mają cztery numery w tradach. Tak, cztery to. numery w tradach i tam nie ma tego momentu, w który, który, zawsze jest w pięciu, sześcioczęściowych częściowych historiach, mianowicie ta środkowa część, która jest o niczym po prostu ciągniemy żeby... no jak pięć numerów Walking Dead i w szóstym coś się dzieje. Dokładnie albo no, dowolny trade z amerykańskiego rynku m, tego super bohaterskiego gdzie masz ten, ten trzeci czwarty rozdział tak naprawdę to jest I już, no przedłużenie już takie, nie, nie, nie ma uderzenia ze wstępu a mhm. dopiero robi przegrywkę do, do finału. I to jest zawsze ten moment. gdzie Ojej, nie? Co, coś tam się dzieje, muszę przez to przebrać. To, to mi się bardzo nie podoba, to pisanie pod trady, no, ale z tym nie ma co walczyć. Ale w, no. Wiesz co sobie teraz uświadomiłem? Um, właśnie odnośnie tych pojedynczych historii. Um, komiks, który mi bardzo, bardzo głęboko zapadł, właściwie seria, która mi bardzo głęboko zapadła w pamięć, to było... Johna Hex. Ta, no, to, to faktycznie, prawie o tym zapomniałem. John Hack, który był wybitny i miał chyba jeden, trzynumerowy albo dwunumerowy zeszyt o, no boże, dwunumerową historię o swoim originie. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć o Brave and Bold Straczyńskiego. Oh, no to... I też były pojedyncze historie. Jeszcze y, zawsze to był jakiś team up, ktoś znany i ktoś nieznany. tak znaczy, ktoś mniej znany, mm -hmm. y, czy to był y, Batman i Dial Age. Tak, Który był o samobójstwie tak naprawdę. Co Flash z Black Black Hulk, no, Dokładnie. Hawk lub Hawks. Nie wiem, nie pamiętam, Black która to była wersja wtedy. I czy Joker i Atom. Mhm. To były tak dobre komiksy. I, I to była pojedyncza historia i miała jakiś morał. Były zawsze ładnie narysowane. Straczyński wtedy jeszcze wiedział co robi. Może to też jest rzecz dla Straczyńskiego, żeby napisać pojedynczą historię, a nie ciągnąć czegoś i uznać, że się nie umie uciec. Eee, co, co? A, a powiem ci, że na to grounded się cieszyłem, mhm. bo, bo zapowiadało się naprawdę fajnie, a wyszło no, jak zawsze. E, natomiast, e, no, no, brakuje tego i na przykład chciałbym, żeby jak już robię tyle serii z Batmanem, i jeśli one są tam uwikłane w te eventy czy coś. Mhm. Batman się chyba zawsze sprzedaje. Coś, co ma Batmana w nazwie. No patrząc na to, że teraz zapowiedzieli tam miniserie z tym, z tym, tam jak mu tam tym czarnym nowym pomocnikiem. Z dziukiem, właśnie, mm -hmm. że zapowiedziano miniserie o nim, a na okładce jest on z Batmanem i tytuł Batman the Signal, no to no, Mogłoby wrócić, Musimy wiesz, dać co? Batman w tytuł, bo się nie sprzedaje. Mógłby nie? wrócić Shadow of the Bat, w którym byłyby tylko pojedyncze historia. No to było fajne. Znaczy. Legends of the Dark, Dark Knight Night też, było, też, bo to były dwa takie tytuły, nie? No tak, tak tutaj na, na ścianie wisi. Tak pewien, zapowiedź. No i Shadow of the Bat też, też jest. E, tak, te, to też, akurat z to akurat znajdwala. Czy tam już to był Najcet? W każdym Knight. razie tak były, właśnie kiedyś takie serie, tylko że tam były też dłuższe historie. W Legends of the Dark Knight były, były głównie dłuższe historie, ale faktycznie gdyby zrobiono jakąś taką serię, gdzie Gdy, po prostu albo są gdyby pojedyncze te, historie. Nie? Po, I to co zresztą e, zastanawialiśmy się, jakby się w końcu udały antologie. Tak jak Dark Horse'owi się udał Dark Horse Presents. Mhm. Jakby po prostu. E, Vertigo też miało udane ten e, VFX, czy e, te z kolorów, gdzie kolor mhm. miał być dominujący, to były też bardzo fajne. To były kwartalniki, tak. I wychodziły. Wychodziły cztery rocznie. <grym grym grym> e, i, I się ba bardzo dobrze sprawdzały. Więc ja bardzo chętnie e, bym kupił sobie taki kwartalnik, który by kosztował, nie wiem, 8 mhm. czy, czy 10 dolarów. I jakbym miał tam jedną historię z Batmanem, historię, znaczy, no nie ważne, z jakimiś, wiesz, bohaterami, tylko żeby to były zamknięte historie. I na przykład, żeby coś się spajało, tak jak. Ee, jakiś motyw przewodni. Tak? tak, tak. Staram się sobie przypomnieć e, World Greatest Superheroes, pa, mm -hmm. Paul Dini, Alex Ross. Mm -hmm. To też są zamknięte historie. Tak, ale mają. I motyw to nie są przewodni. zresztą, one są długie, no to, to, mm. to, to, to fakt. I były jak albumy wydawane, a, ale no, to, to było fajne. I. Tego mi bardzo brakuje, co mnie cieszy. Natomiast jeśli chodzi o pewne, nazwijmy to zmiany. Chociażby to, że zaproszono europejskiego twórcy do zrobienia jego podejścia do Batmana. Mm. Tak to jest fajne. No? I może też takie pojedyncze historie. Byłoby. Znaczy Tutaj, bo trochę to teraz brzmi wiesz, co, co ma zrobić komiks super i podajemy tylko przykłady DC. Ja, ja tutaj chciałbym tak nawiązać do tego, dlaczego ja wciąż lubię bardziej DC od Marvela. Jednym z powodów jest to, że w Marvelu obecnie masz ten główne uniwersum superboaterskie: mhm. masz Gwiezdne Wojny i koniec. A przy DC wciąż trzymam mnie to, że wiesz, jest ta linia cała Rebirth, która mi tam koło tyłka generalnie latała przez, ostatnie, przez ostatni ponad rok. Ale tam jest The Young Animal, są te Elswordy, co jakiś czas są właśnie te. Elswordy tak, były zawsze tak, cudowne. Są, są te poczaskane rzeczy, ale te pozytywnie porąbane rzeczy typu ba Batman, Elmer Food. I, i wiesz te spotkania z um, Luni tuncami. Dokładnie. Jest, jest Vertigo, które no dobra, dycha, bo dycha, ale tam... Jak to się nazywało? Savage Things, ta miniseria też jest fajna. Nie jest jakaś wybitna, ale jest fajna. Mm -hmm. Jest e, o, odrestaurowanie Wildstormu. Jest bardzo wyrazista linia dla dzieci. E, te, przy tych elsewordach, no DC Comics Bombshells mi się czyta wybitnie. Injustice, Injustice jest super. Czekam... To jest w ogóle kosmos, że to Injustice jest takie dobre. Czekam na Gotham Garage, co zostało też zapowiedziane i, i wiesz... I, Pomimo tego, że nie czytam tej głównej linii superbohaterskiej, wciąż mają te pomysły takie inne, ale też superbohaterskie, które mnie trzymają tam przy, przy DC. I myślę, że z pewnością czytałbym trochę więcej Marvela, gdyby też mieli właśnie, mieli Ultimate, który do pewnego momentu było fajny, fajną rzeczą i to się fajnie czytało. Mieli ten Marvel Max, mieli Marvel Knights. I, I no było tego kiedyś, ale to mhm. tak po, po cichu, wiesz, znikało, znikało i obecnie tam nie ma nic innego. A ta ty typowa normalność, wiesz, łoimy się po ryjach i ratujemy świat, nie już nie bawi tak po prostu. Więc to jest to, co mnie przy tym DC trochę mocniej trzyma. No w sumie jeden z swoich ulubionych komiksów z Marvela czyli Silver Surfer Requiem, to, no. to był Marvel Knights. nie? Tak, tak. I to jest komiks, w którym jest jeden pojedynek, który no. jest na trzech stronach. I to jest to jest super albo Submariner The Depths też z Marvel Knights. Tam jest, to jest z kolei no tak, taka opowieść grozy w którym nie ma w ogóle żadnego pojedynku przez przez cały film przez cały komiks nie? i mhm. ja ten komiks uwielbiam. I no, no właśnie tego też trochę szukam i trochę mi tego brakuje w Marvel no okej, okay, tam się pojawia e, Hawkeye i Miss, Miss Marvel Vision czy coś tam i wszyscy mówią o super super. Ale... Ej, są, są super tak tak są super ale to wciąż są takie mega mega Dobra, nie mega typowe, ale wciąż widać te przebitki takich, takich typowych superbohaterszczyzn, tam, a, a dopiero gdzieś tam trochę, trochę dalej są. No te... bo to jest dla mnie taka wiesz troszkę może półka wyżej? Mm -hmm, w sensie, tak. już coś, co bardziej budzi moje zainteresowanie. Dalej jest superbohaterszczyzną, ale taką nie wiem, ba bardziej zjadliwą dla mnie teraz. Mm. Może to jest też efekt mm, przejedzenia, mm. superbohaterszczyzną. Natomiast to, to, co tak chciałem też właśnie powiedzieć, co moim zdaniem byłoby uzdrawiające trochę dla superbohaterów, to by było właśnie to, że edytorzy mm. są edytorami, a nie są kurczę niedoszłymi scenarzystami, a, a nie są strażnikami, którzy tam łupią scenarzystę po jak coś źle zrobi. Właśnie to, to jest to, co mi się podoba w tych mniejszych wydawnictwach, typu, typu Image, typu... Aftershock typu te autorskie bardziej rzeczy z IDW, że edytor czuwa nad tym, żeby komiks miał ręce no i nogi, żeby się nie przeczył sam sobie, a resztę robi, robią twórcy. Mm -hmm. I to jest jakby właśnie było tak, że edytor w Marvelu czy w DC siedzi i sprawdza, czy wiesz, to się tam zgadza z uniwersum i czy to... Ale wiesz, i... no taka jest rola redaktorów i wydaje mi się, że powinni oni jednak nadal być e, tylko... Mm... Żeby każda postać, wie, że jeśli to, to jest edytor danej, Boże redaktor danej postaci, żeby miał wyznaczone tylko jakieś punkty, jak na przykład to, że Batman ma nie zabić. Mhm. I bo, bo jak Batman zabije, to już nie będzie Batmanem. Mhm. To może byłaby jakaś historia na Elseworld, ale trzeba by podkreślić, że to jest Elseworld, bo no, jednak masz do utrzymania pewną markę wypracowaną przez bardzo długi czas. Mhm. A, więc wydaje mi się, że to powinno być, a nie, że znaczy, no, ale to w sumie jest oparte na guście, czy się podoba to redaktorowi, czy się nie podoba. Mhm. No właśnie, ale to jest ta rzecz, która mi też przeszkadza, że jakby w takim idealnym komiksowo superboaterskim świecie dla mnie byłoby to, że edytor właśnie trzyma rękę na tym, żeby Batman nie zabijał, a nie, że przepisuje wiesz, cały pół scenariusza scenarzyście, bo tak będzie lepiej. nie? Mhm. A to, to się niestety zdarza bardzo często i słyszymy, słyszymy o tym nieraz. raz. Nie raz i nie dwa. Zresztą już nie, nie jeden scenarzysta uciekł z Marvela czy DC, bo po prostu już nie mógł wytrzymywać tego, że nie, mam fajny pomysł, okej, okay, spoko wydamy to, a później efekt finalny jest w 70% inny niż, niż planowany. No ale też i, i, i wiesz, takie personalne zatargi i. Ja znowu odwołam się do Alana Granta. Wszyscy lubili Batmana Alana Granta. Może hmm. przez to, że się na nim wychowaliśmy. Jest trochę jak z Legend of Zelda, że najlepsza Zelda to jest ta, która wyszła jak miałeś 12 lat. Hmm. I Alan Grant mówił, że on chciałby jeszcze coś napisać z Batmana. I wiesz, to jest, to jest legenda tych komiksów. Uh -huh. To jest świetny scenarzysta, ale nie chcą go tam, bo się z kimś pokłócił. I... 25 lat temu. No i dalej nie, da, nie, nie wolno. Mhm. A może by było coś fajnego? No, myślę, że Alan Grant jednak. No okej, okay, jest wielu twórców, którzy wiesz, po 25 latach już się kończą. <śmiech> Frank Miller. Ale no, Alanowi Grantowi bym zaufał mimo wszystko. To zwłaszcza, jest, że czuje klimat, nie? To jest jednak facet, który tych komiksów z Batmanem naczaskał mnóstwo. Ta brytyjska fala, która była w amerykańskich komiksach też była no, bardzo udana i stworzyła bardzo dużo legend, które uh -huh. wyrosły z tego. Chociażby to ile Milligan zrobił w Marvelu. No, to, jest, to jest, kurczę, smutne i straszne zarazem, że twórczość Peter'a Milliganu jest tak nieznana w Polsce że jak już coś dostaliśmy jego, jego autorstwa to były to te Alieny nieszczęsne które były fajne te, te, te od Scream Comics, tam parę tytułów parę odcinków temu wspominałem no dostaliśmy też trochę bardziej mm, ofowe prace Miligana jak Skina. tak, tak i skin był, skin był rewelacyjny natomiast mówię, że wiesz, po tylu latach przerwy mamy wreszcie komiks Miligana w Polsce i to jest a, a taki sobie Alien nie? A przecież i on i, i dla Marvela i dla DC w Vertigo mnóstwo rzeczy czaskał w Aliencie też Shadowmana Brytanię, która jest super. Mhm. No i to by było. Kurczę, fajnie by było to zobaczyć kiedyś po polsku. Natomiast jeszcze tak w kwestii tego, jak uratować super, super hero, to ja, ja wiem, że teraz to już będzie kompletna fantastyka dla mnie. Dla, dla mnie dla wszystkich chyba, którzy usłyszą to, co zaraz powiem, ale fajne by było moim zdaniem, jakby był może nierealny upływ czasu w danym świecie, tylko jakby był ten upływ czasu. Trochę w stylu Sevage Dragona. Sevage Dragon się ukasuje już 25 lat od samego początku wydawnictwa, istnienia wydawnictwa Image. No i w tym początkowo ten Sevage Dragon, główny bohater, on tam miał powiedzmy 20 parę lat. No i przez te ostatnie 25 lat publikacji tego tytułu, e, wiesz, e, żona, dzieci, te dzieci dorastają, on się starzeje. No i to widać na kartach tego komiksu, że teraz... A wiesz, Batman by już nie żył. Tak, tak, ale właśnie chodzi mi o to, że e, tylko to, wiesz, no mówię, czysta fantastyka. Jakby udawało się wydawnictwom komiksowym robić coś takiego, że wiesz, te, ci bohaterowie się starzeją i przychodzą kolejni i każde pokolenie czytelników ma swoich bohaterów. Ale myślę, żeby nie przeszło przy takich... Kurczę, nie, no ja wiem, że to będzie. Wydaje to by mi się, rady. że trochę próbowało DC to zrobić w momencie, kiedy Dick Grayson był Batmanem. Mm -hmm. że, że wiesz, że, myślę, że, wiesz, że... Ty, tych podejść było mnóstwo. Nie? No wiesz? tak, tak, tak, tak, ale to było takie najdłuższe, prawda, bo mm -hmm. tam Batmana y, nie było teoretycznie Bruce nie, bo tam mm -hmm. siedział w przeszłości. Ale w, wiesz, no i dało nam to Black Mirror właśnie, okay. Kto, które było bardzo fajną serią właściwie wiesz, częścią do tego. To się udaje na przykładzie tych mniej znanych bohaterów, bo przykładowo, wiesz flash nieznanych w sensie, bo to flesz, flash flashów było prawda trzech czy czterech nawet i, ty, wiesz, i ten Wally West obecnie, który jest tam kit flashem, bo bo tak. No, on się przyjął jako flash i przez 20 lat ponad można było publikować komiksy z nim jako Splashem. No, ale K później wrócił bardzo. Tak, ale... Kyle Reiner jak zastąpił Halla Jordana też można było przez 15 lat publikować jego przygody jako Green Lanterna i to się udawało. Tam owszem no Batman, Superman to są nie do zastąpienia. To musi być Bruce Wayne, bo, bo, bo tak. Ale kurczę, no, mówię to jest totalna abstrakcja, fantazja i, i nierealna rzecz. Ale mm -hmm. właśnie tak mówię, że jakby było to, to ten upływ czasu, że wiesz, nie, nie mamy Pitera Parkera wiecznego 25-latka, dobra, 25-latka w porywach do 30-latka, bo to w zależności, jak się komu, jak się komu podoba. No albo mm, to, co mnie zawsze śmieszyło przy fantastycznej czwórce, gdzie, <grym> Fantastyczna gdzie, gdzie rodzą się dzieci SU i Rida i są niemowlakami, później dorastają do 5-6 lat i koniec. I przez 40 następnych lat są to pięciolatkowie. Nie? E, Valerii Valeria, Valeria i Frank. Tak, oglądałem. <grym> Więc, wiesz, a, I oczywiście w tym, w tym samym czasie, na przykład, gdzie oni cały czas są 5-6 latkami, tam, nie wiem, dziecko Luka Cage'a przybiera 5 lat po No Typowy timeline. Nie? No, ale tak mówię, że byłoby to fajne, bo na, na przykładzie z Dragona, na przykładzie Niezwyciężonego, Invincible te, znowu imisz, gdzie ten upływ czasu też jest. Nie aż tak szybki, ale też jest, bo zaczynamy ten komiks, gdy Mark Grayson jest takim nastolatkiem totalnym chodzić do szkoły tego typu rzeczy. No a obecnie jest ojcem, mężem, powiedzmy, tam, takim bardziej odpowiedzialnym człowiekiem, to ten, ten upływ czasu cały czas tam jest. Mm -hmm. I to mi się podoba, że, te, że, że, że dorastamy z bohaterami, których czytamy, czy raczej one z nami pokuczy. 30 <laughs> lat się już ma prawie, nie? No i ja wiem, że to jest totalnie nierealne, ale, ale taki pomysł by mi się podobał, jakby stworzono takie mm -hmm. uniwersum superbohaterskie, w którym naprawdę przy założeniu, że ono by istniało przez 50 lat, ta wymiana pokoleniowa by istniała. Mi by się też bardziej podobało takie podejście trochę helbojowe, w sensie przy wielu bohaterach nie robić im regularnych serii i zmuszać kogoś do wymyślania czegoś, mm -hmm. tylko dawać im... Miniserie tak naprawdę. I że jak jest scenarzysta, który ma bardzo dobry pomysł na, na historię, to niech ją zrobi i niech ona sobie wyjdzie. I w tym czasie albo szukać wiesz, kogoś innego. Nie, niech się wiadomo, bo dla wszystkich fanów nie się Batman ukazuje cały czas, Detective Comics, nie się ukazuje, wiesz, mhm. co, co dwa tygodnie teraz, nie? No, póki to, Póki co natomiast wiele tych serii, które wychodzą na tak zwane regularne, a później z jakiegoś powodu są kasowane o wiele lepiej by było dla nich moim zdaniem i dla um, czytelników, gdyby to były miniserie, bo mniej więcej wiesz, ile będziesz zbierał. To mnie może też w waliancie cieszy, że... Tutaj znowu przykład z DC, gdzie wykopano z nie wiadomo jakiego powodu Mr. Miracle i do, o, otrzymał miniserię Tom King do zrobienia, mhm. I z tego co słyszałem pierwszy numer no po prostu Vision 2, nie? znaczy nie że ten sam komiks, tylko że taka świeżość, nie? Mm -hmm. ale to, to się jeszcze zobaczy, bo to dopiero pierwszy numer. No a Mr. Miracle, Miracle się, tam, gdzie on się tam pojawiał regularnie przez ostatnie. A Przez ostatnie lata ja chciałem powiedzieć w Nowych Bogach, ale... X, X, X to... X 10 lat. no. no. no, no jest, jest bardzo ważną postacią, mm. ale niekoniecznie znaną. Final Crisis chyba ostatni raz się tak mocno pojawił. Czy może nam przy tym, wiesz, nowe edycji komiks gdzieś tam się przycisnął. Ale nie, nie wiem. Ma, ma, bo, no. bo, to ale się, bo to się śledziło tak publicznie raczej. Dokładnie wracając do tego, co mi się tak właśnie w waliancie podobało, to jeden z moich ulubionych komiksów od nich, czyli Death Defying Doktor Miracle. Mirac. A, zawsze zawsze to mylę. Eee, super było. I wiedziałem, że to będzie zamknięta seria. I to mm. była zamknięta seria. Secret Weapons, które teraz zmieniam. Wiem, że będzie miało cztery numery i. I to jest dla mnie okej. Okay. Mm -hmm. No nie wiem, chyba wolę tę miniserię. Wiedzieć, że będę miał jakąś skończoną historię, a nie że będzie się ciągnęła jeszcze przez 18 lat. Mocne okay. słowo, jak I, na kogoś kto zbiera ale to <laughs> I on skasują gdzieś tam po, po drodze, nie? Dokładnie, tak jak Adam Soldier'a, który był świetną historią. Mm -hmm. I skasował, ale przynajmniej dostał szansę zrobić ten zamykający. Da, no, I zrobił go tak, że wow. Mm -hmm. Wszyscy, znaczy te 25 osób, które kupowało ten Do, komiks, żałowało, że się kończy. Czasem, czasem mieli naprawdę fajne podejście, bo pamiętasz jak DC próbował zrobić ten New Wave z dokiem Severgem i z takimi palpowymi postaciami? Mm -hmm. To był naprawdę fajny komiks, skoro że sześć osób go czytało. No niestety, No, i, ale też mieli takie mniej udane podejścia, bo też to co, to co ja szanuję w Disney, że oni cały czas próbują zrobić coś wiesz, nowego, świeżego. Chociaż mają kompletną świadomość tego, że to nie będzie na, na szczytach list sprzedaży. No, no jeszcze filmów nie potrafią robić. No, więc to, to. Trzymajmy się komiksów chwilowo. To pamiętam, że też swego czasu jak kupili te Red Circle, Dark Circle od, od Archie i puścili te serię, dwie, The, The, The Web i The Shield zdaje się. Mhm. I mi się je fajnie czytało, no ale no, co z tego, że mi się je fajnie czytało, jak oprócz mnie czytało 10 osób, prawda? No. Później zrobili Mighty Crusaders i, i Archie, macie to z powrotem, nie chcemy, nie? Więc no, ja, ja cały czas jestem zdania, że powinno się próbować cały czas, a, a nie, nie tak jak znowu Marvel Style, czyli po cichu kosić, kosić, kosić, i na, nagle mamy Star Wars, główne uniwersum, koniec. A w sumie wydalibyśmy coś dla dzieci. Ja, e, dobra, wciście, wciśnijcie to do IDW, oni łykną, nie? Czy te komiksy ze Star Wars dla, dla Młodszego, czytelnika. Mm -hmm. Czemu tego? Czemu tego Marvel nie wydaje? Bo są dokładnie świadomi tego, żeby na tym stracili. Hm. No, a, no ciekawe. No, a ten, myślę, że DC Comics, startując z z, z Wildstormem, tym odświeżonym, czy, czy z Young, Animal oni chyba zdawali sobie sprawę z tego, że to. Na, na początku będzie wow, spoko, ale no przecież teraz, teraz widać tytuły z Young Animal, one tam no, lepiej się sprzedają od, od, od do, dowolnego czegoś z Vertigo, ale, ale no, to nie jest hit sprzedażowy i to mhm. moim zdaniem nigdy to nie miało być hitem sprzedażowym, a jednak w to poszli. I wydaje mi się, że Marvelowi trochę brakuje tej odwagi, że oni zbyt bardzo patrzą w cyferki. No, myślę, że oni wszyscy patrzą w cyferki, wiesz, z tych mhm. większych domów. Znaczy, ja mam takie wrażenie, to pisałem kiedyś taką z taką y, osobą na, na Facebooku DC Maniaka. Ja mam takie wrażenie, że mm, DC patrzy w cyferki, ale im wcale nie przeszkadza to, że są drudzy na, na rynku, mhm. że nie robią tych rebootów, restartów co pół roku, tylko o, co trzy. <laughs> że, że, w czerwcu Marvel wydał łącznie 92 komiksy zeszytowe, mhm. DC bodajże 81 czy jakoś tak. Ale w tych 81 właśnie było liczone te wszystkie Els Vertigo, Young Animal. Ten pojedynczy numer, numer z Stormu, rzeczy dla dzieci i wiesz, i to, to tak naprawdę wychodziło, że z tego głównego uniwersum było nie 40 komiksów. No, no, no. Na Marvel 90 odejmij nie, 3 albo cztery Star Warsy i, i cała reszta to masz no, normalne, normalne główne uniwersum. Nie? Mm -hmm. Jest, więc ale to znowu odbiegamy od wątku czy masz jeszcze jakieś pomysły na uratowanie super bohaterów. Znaczy nie wiem czy jest co ratować tak naprawdę bo to sobie świetnie radzi od lat mhm. i dużo osób tak może mieć jakieś ale. Ale znaczy, <grym> Chyba. wydaje mi się że bo dużo dużo też się czyta o tym że obecnie ale to też i u nas i, i w Stanach ten taki typowy czytelnik komiksów to jest 30 lat. Mhm. No To są osoby, które na tym wyrosły. Nie? Tak i jest bardzo, bardzo wąski napływ świeżej krwi i mm, okej, okay, bo mamy znak czasu, że, że tam młodzież woli wiesz, z ryjem w smartfonie przez 90% czasu być niż sięgnąć po coś do czytania, ale czy, być może ktoś kiedyś wpadnie na coś takiego, co przyciągnie jednak czytelnika do, do komiksów młodszego. Nie wiem, nie, na chwilę, w chwili obecnej nie mam w ogóle pomysłu, co by to mogło być. Dla ale... mnie to jest właśnie Gotham Academy, Miss Marvel. Mm -hmm. Gotham Academy. Ach, kolejna, kolejna seria, która idzie do Piachu, bo się nie sprzedaje. A no szkoda. Bardzo szkoda. Lambert James. Lambert James, tak. No, tego, tego jest, jest, jest dość sporo, ale mówię, ten, wciąż mam wrażenie, że to się jakoś nie przebija. Że wiesz, jest, jest ten Batman, jest ten. on ma być Batmanem, jest spider Spiderman, który ma być spider Spidermanem i, i cholera i żadnych zmian nie chcemy. Szkoda. To no, część z nas jednak by, by chciała. I, I tak jak mówię, no dla mnie w DC je jest jeszcze co szukać dla takiej osoby jak ja w Marvelu. Nie mam obecnie nic do szukania, bo, bo te Star Warsy to też jest super hero. No tak, to tak, nie, no, nie ma Nie ma co się oszukiwać. No, więc no. Dajcie nam znać, co wy sądzicie i co by mm, sprawiło, że wasza miłość do superhero albo by odżyła, albo zrobiłaby się jeszcze większa. Mhm. Ciekawi jesteśmy waszych opinii. I co? Kończymy dzisiejszy odcinek. Słyszymy się za dwa tygodnie. Dokładnie. Do zobaczenia. Cześć.